Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji 25 kwietnia 2023 roku odcinek 65. Tematem głównym jest y, taka deklaracja ONZ o prawach ludności rdzennej, y, antywirus po tej stronie i gospodarz zezowaty Zoro po drugiej. aborygen z terenów nadwiślańskich. Tak, tak, o tym właśnie będzie. Od czego zaczniemy do końca nie wiem, bo to jest tylko tytuł Zagajki. A wiadomo, że od Zagajki do różnych tematów jest bardzo blisko. Wszystkie rodzaje tutaj dygresji w przód, w tył i w naskos, jak to się mówi w niektórych regionach kraju, są dopuszczalne. Dawno nie było żadnych zastrzeżeń, więc warto je co jakiś czas powtórzyć, Gdyby ktoś nie wiedział, to wcześniej również były zastrzeżenia. Audycja jest nieobowiązkowa. Wszelkie podobieństwo do osób lub zdarzeń jest zupełnie przypadkowe. Wszystkie wypowiedzi mają charakter swobodnej dyskusji i nie są poradą inwestycyjną, co najważniejsze. Wszystkie działania biznesowe, inwestycyjne, próbowanie potraw, napojów, sportów ekstremalnych działań ogrodowych, polowych i rzemieślniczych jest obłożone ryzykiem, które słuchacz musi wziąć na siebie. To przypominamy, bo my sobie oczywiście swoje doświadczenia tutaj możemy omawiać, ale jak to wiadomo w życiu, jednym się udało, drugim nie, więc każdy musi rozważyć to po swojemu. Mail kontaktowy znajduje się w filmiku który jest y, cyklicznym zaproszeniem y, do webinaru. Jak ktoś ma cierpliwość, to poczeka ze dwie minuty i go zobaczy. Y, wszelkie kontakty y, z tym związane tam się znajdują. Z wiadomych względów nie jest to literalny zapis, y, bo w obrazku jest wygodniej. Y, co warto przypomnieć? cotygodniowe materiały, które już są materiałami płatnymi, bo te dzisiejsze oczywiście są bezpłatne, to jest forma swobodnej dyskusji, właściwie spotkania towarzyskiego przy udziale Państwa jako słuchaczy. My sobie tutaj tak gawędzimy jak w tej loży w Muppet Show. Tak, dwóch starych, to starych to dziadów. Zresztą... <laughs> Zresztą pewne rzeczy w związku z, z rozwojem naszego prawodawstwa muszą coraz zmierzać w stronę mapet Show, więc, więc tak to wygląda. Chyba dzisiaj powiedziałem o wszystkich zastrzeżeniach, które yy, co jakiś czas wspominam, ale każdym razem w innej konfiguracji. Dzisiaj jest ja mam y, listę odczytelników, bo wczoraj próbowałem odpowiedzieć na komentarz, który mi się pojawił, no i nie mogłem, bo, y, tak powiem, autor komentarza zniknął. <ścoughs> pamiętam, no. pamiętam, że komentarz dotyczył, a może y, jak się, bo to było publicznie zawieszone tam ten, na tym YouTubie, i znikło. Nie wiem dlaczego. Ja w tym, ja, broń Boże, w to nie ingerowałem. Nawet próbowałem odpowiedzieć, ale mi się nie udało, bo, bo, bo to znikło, no, że tak powiem, na, na moich oczach niemalże. O ile pamiętam, był to Adam Bańka. Stwierdził, że on nie, nie ufa temu, że by Amerykanie, w szczególności ich minister spraw zagranicznych, był z rozwojem wydarzeń na Bliskim Wschodzie zaskoczony. No to ja chciałem odpowiedzieć tutaj przekornie że jeżeli by stosować standardy panujące na Alei Szucha, to absolutnie należy się spodziewać, że pan Antony Blinken powinien był być wszystkim zaskoczony, co się wydarzyło, oślepiony tymi wydarzeniami. Ja oczywiście nie wiem, czy urzędnicy amerykańskiego Departamentu Stanu wzorują się na urzędnikach, pana ministra Rała yy, yy, wygląda na to, że pan minister Rao z Alei bierze swoje dyrektywy i yy, wzorce postępowania z Waszyngtonu, czyli od pana Blinkena głównie, z tej Krynicy Mądrości, ale przecież tu i, no, jakiś wektor, że tak powiem, e, synchronizacji i, e, i, i wzajemnych sympatii widać, więc ja nie chcę rozstrzygać, kto kogo tu inspiruje, ale jeżeli ten poziom jest podobny, no to, no to pozwalam sobie się nie zgodzić się z opinią Pana Adama Banki. Pozdrawiamy przy okazji, no, że co chwilę jesteśmy zaskakiwani nowymi rzeczami w naszym sąsiedztwie i w ogóle na świecie. Między innymi minister rolnictwa jest zaskoczony sytuacją na granicy i tak dalej, i tak dalej. Tak, tych zaskoczeń rzeczywiście nie brakuje. Ja na przykład jestem zaskoczony liczbą komentarzy, która się pojawia, bo ona nigdy nie jest zgodna z tymi, które policzę naocznie. Widzę kilka, piszę zero. Widzę, że są trzy, a potem oni piszą, że jest piętnaście, więc gdzie ta reszta? To, to też podkreślam, my w tym nie grzebiemy, to grzebią automaty. Także proszę pisać cierpliwie, ewentualnie spojrzeć na tą politykę YouTube'a, która mówi, że nie każde linki będą zamieszczane, nie wszystkie treści i wyrazy przechodzą oczywiście, proszę użyć poezji lub prozy i, i swoją treść przemycić, może w inny sposób, jeżeli ona nie wchodzi w ten pierwotnie zaprezentowany. No Dobry. to ciekawe, ciekawe zagadnienie, że tak powiem, komunikacyjne, bo mamy rzekomo wolność słowa, tak? No ale już widać, że ona już uległa tak dalekiej erozji, całkiem oficjalnie, bo przecież to, tam, ten nowy projekt ustawy kagańcowej, który yy, wspomniałeś ostatnio, wygląda na to, że jest już wypichcony i wejdzie w życie, więc 8 lat za <grywanie> propagowanie prawdziwych treści które zagrażają bezpieczeństwu, czy, czy jakkolwiek by ono nie było zdefiniowane, no to jest bardzo ciekawy moment w, w rozwoju cywilizacyjnym, powiedziałbym. Czyli te, w tym szerokim kole historycznym, które Polska Rzeczpospolita Ludowa zakreśliła i wracając do swoich gomułkowskich, stalinowskich korzeni w osobie, chyba nieprzypadkowo, no takich otrzepanych z naftaliny, naczelników, pożal się Boże, właśnie z tamtej epoki wyciętych. Hmm. Przy czym y, świadomość szkodliwości dla kogokolwiek, bo tutaj nie jest ważne, że to jest taka oczywista y, szkodliwość, szkodliwość może być absolutnie subiektywna i urzędnicza. E, jeżeli taka zostanie orzeczona, Wówczas delikwent podlega osądowi tutaj organów państwowych. No tak, no i surowa ręka sprawiedliwości ludowej musi go dosięgnąć, przecież wiadomo, że musi, skoro surowa ręka jest prowadzona przez surową głowę, która jest podłączona do wszystkich komunikatorów internetowych. Wszystkich Twoich komunikatorów, które masz w ręce, czyli Twojego telefonu, Twojego yy, komputera, ty, Twojego smartfona, wszystkiego, co, co, co masz dostępne, to wszystko zgodnie z wcześniej uchwalonymi ustawami jest na bieżąco rejestrowane w celu no, co przeciwdziałania terroryzmowi, jak wiadomo. No, obecnie w zagrożeniu wojennym no to wszystko musi być rejestrowane, bo nigdy nie wiadomo, który z nas jest szpiegiem obcym, prawda? Więc <śmiech> jeżeli do tego dojdzie teraz jeszcze te 8 lat za wypowiadanie yy, nawet prawdziwych wiadomości, które nazwane zostaną dezinformacją albo yy, informacją prawdziwą, ale zagrażającą bezpieczeństwu, no to sam rozumiesz, że nawet prywatna rozmowa, która gdzieś tam jest nagrywana, będzie po prostu groziła ci śmiercią i kalectwem, albo tymi ośmioma latami i utratą majątku i prosperity i prawdopodobnie też porządku, że tak powiem, rodzinnego. No bo żadna żona przecież nie, nie, nie ścierpi tego, że ma, że męża zbrodniarza siedzącego w kiciu, a przynajmniej te, które znam, to niedługo wytrzymują tę próbę, więc więc sam rozumiesz, że czasy takie są poważne, bardzo. Tak, ale przygotówki do tego były już dużo, dużo wcześniej, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze pamiętają, że ustawa, która nakłada obowiązek przechowywania Yy, przez 24 miesiące wszystkich zarejestrowanych rozmów, w ogóle obowiązek rejestracji takich rozmów w telefonach komórkowych i stacjonarnych yy, weszła nawet już nie wiem ile lat temu, ale grubo powyżej pięciu. Także to już od dawna jest stosowane. Te przygotówki były yy, już wdrożone. Wszystkie te rozmowy są nagrywane, które Państwo mają w telefonach. Oczywiście robi to automat, który na wezwanie właściwego urzędnika we właściwym momencie poda to, co potrzeba, kto z kim dzwonił, kiedy, do kogo, ile trwała rozmowa itd. Ciekawym jest zawsze to, że służby nigdy nie potrafią sobie poradzić ze, z, z przeniknięciem przez środowisko przestępcze i af aferzystowskie, czy jak to się tam odmienia, czyli to, które przewala miliardy. W takim przypadku zawsze pojawiają się obiektywne trudności, które nie pozwalają namierzyć nikogo. Wszelki świat po, ślad po wszystkim ginie. Delikwenci pozostają nieznalezieni i nieukarani. Z powodu niewykrycia sprawców, bo no, zepsuł się monitoring, no, dane na dysku się skasowały cudownie, tak? <grystanie> Inne tego typu wydarzenia losowe, przecież to się no, może się zdarzyć, prawda? Więc wydarza się z częstotliwością y, wyglądającą na, na rutynę. <grystanie> Czyli że. No, ale dlaczego płacą takie pieniądze tym wszystkim informatykom, skoro sprzęty się notorycznie psują, nic nie działa? Bo to zagadka. Po co to wszystko instalować, skoro to nigdy nie działa wtedy, kiedy trzeba? No Jest pytanie zasadnicze definicji kiedy trzeba. Właśnie to jest klucz całej zabawy. Kiedy trzeba. To się psuje właśnie wtedy, kiedy trzeba. Po prostu. Rozwiązanie krzyżówki nie jest zbyt trudne. Podobnież wszystkie incydenty przemocy publicznej, różnych zamachów, wykroczeń, zbrodni politycznych zawsze dysponują materiałem z jednego lub z dwóch źródeł zruszanych, zamglonych, zablurowanych niedoświetlonych, niemalże nagrywanych butem pośród tak rozległej technologii i powszechnego posiadania super telefonów z kamerami ze slow motion i ze wszystkimi tymi bajerami, które można sobie tylko wyobrazić które podciągają światło w nocy, robią filmowanie szybko poruszających się obiektów i tak dalej i tak dalej. Także to już nie jeden artykuł na ten temat się pojawił. Jak to jest, że filmy i relacje z tego typu zdarzeń są zawsze takie błahe pomimo tego, że zdarzały się w miejscach, gdzie setki ludzi przewijały się w tym właśnie momencie. No może właśnie dlatego, że no, no nie wolno pewnych rzeczy mówić, ujawniać, czy zgadywać, czy zobaczyć, więc lepiej ich nie dostrzegać. No, sam rozumiesz, no jest taki pan Teixeira się nazywa, czyli Portugalczyk z pochodzenia w Stanach Zjednoczonych, Gwardii Narodowej pracujący, który jest obecnie najgorętszym tematem bo, <zum> zamieścił ileś tam set stron tajnych dokumentów wyciągniętych z narad sztabu generalnego e, i duża ich część dotyczy z, z wojny na Ukrainie. Okazuje się, że on te dokumenty tam publikował na tym na tym liście dyskusyjnej Discorda od roku, czyli od marca 2022, od samego początku tej operacji na wschodzie Ukrainy i on z jakimś cudem dostał dostęp do tych dokumentów i tam zrzucał za jakiś czas no, no, ciekawe nowiny no i to ewidentnie rzeczywiście podnieca wszystkich dziennikarzy na świecie, te przycieki Pentagon Papers, wszyscy z wypiekami na twarzy to studiują, bo tam jest wiele ciekawych rzeczy, które można oczywiście zrozumieć i, i, i dowiedzieć się wiele, różnych faktów, ale media yy, yy, Omawiają tylko właśnie te, jak ty mówisz, zblurowane kawałki śmieci z tych, tych rzeczy, które oni wie, mają u siebie w redakcjach, bo pościągali je tam z różnych zakamarków internetu. Ale, broń Boże, nie publikują tego, tylko zasłaniają się tajemnicą państwową, bezpieczeństwem państwa i mówią tylko właśnie o zbrodniczych działaniach tego młodego dwudziestolatka z Gwardii Narodowej, który te dokumenty skądś wykradł i publikował na prywatnych forum dla koneserów gier komputerowych notabene, a ktoś po iluś miesiącach się o tym dowiedział i, i zaczął czynić z tego użytek. No i bardzo ciekawa sytuacja, bo, bo cały czas się mówi właśnie o tym zdrajce narodu, że takie tajne dokumenty wyciągnął, jak on do tego doszedł i tak dalej. A nikt nie mówi o meritum, czyli o tych właśnie, o, o zawartości tych przecieków. Jakie one są smaczne, co z nich wynika, jakie to są dane, co one potwierdzają yy, i, i, i temu podobne rzeczy. To mi się absolutnie nikt nie interesuje, bo tym interesować się nie wolno, bo wiadomo, że to jest tajemnica przecież państwowa. I za jej ujawnienie, no teraz też raz będzie siedział w pierdlu przez wiele lat. Także no, przykro mi, że, że nawet takie wielkie bohaterskie wyczyny nie doprowadzają do, do społecznego uświadomienia i powszechna wiedza nie posunęła się ani na jotę. E, s, s, mimo tych ofiar <ślad> i mimo tego wielkiego skandalu. A ja bym chciał się dowiedzieć paru rzeczy merytorycznie, co z tego wynika, bo... To, co on tam w tych dokumentach pokazał, to, to przeczy narracji propagowanej m.in. przez szefa sztabu generalnego, tego ładnie opalonego pana w ładnie skrojonym mundurze, wcześniej pracownika firmy Raytheon, czyli drugiego co do wielkości zleceń kontraktora Pentagonu. E, oni tam rotacyjnie takie obowiązki przejmują, czyli najpierw jest minister, po kilka lat, potem wraca do firmy, czyli do służby, e, już bez munduru, ale nadal w strukturach wojskowych. Tak <grystanie> Tak, oni tak właśnie w tym młynku się obracają, tak zwanych drzwiach obrotowych, no i tu e, chyba cała rodzina już z tego żyje, w kolejnym pokoleniu, bo on się nazywa, ma przy nazwisku numer 3. Czyli imię, nazwisko to samo w mundurze, to już trzeci jest. Trzecie pokolenie, które tam rozwija kontakty handlowo-biznesowe, wojskowe. Także no, wypowiedzi tego pana przy okazji nas interesujących tutaj konferencji w Rammstein i w centrali brukselskiej NATO chodziło o, o, oczywiście o pomoc militarną dla Ukrainy coraz żywotniej interesuje, bo cała ta pomoc przejeżdża przez nasze terytorium, jest przez nas, że tak powiem, rozdyscyplinowana, przewożona z naszym udziałem, przy, też naszym kosztem. Więc no, tym się interesowałem, że dlaczego zeznania przed kongresem amerykańskim, pod przysięgą kilkukrotne wypowiedzi publiczne z Ramstein i wypowiedzi w centrali NATO przy okazji chociażby wizyty, znaczy tuż przed tą wizytą Bidena w Warszawie. Te wypowiedzi, które no przestawiały pewne wajchy tu polityczne i finansowe w Warszawie, no przecieki Pentagon Papers ewidentnie przeczą tym wypowiedziom, bo sytuacja tam w tych dokumentach namalowana jest diametralnie odmienna od tego, co, co słownie podczas zeznań w Kongresie i podczas tych wystąpień publicznych w centrali NATO było zaprezentowane. Więc to chciałbym się dowiedzieć, jaka jest rzetelna prawda, ta materialna. No bo ta sprzeczność po prostu mnie uwiera nie tylko ze względów światopoglądowych i, i, i wrodzonej ciekawości, ale przede wszystkim ze względu na nasze osobiste zagrożenie tą sytuacją wojenną i dalszymi perspektywami i wydatkami z, z, z tego powodu generowanymi, które nas obciążają. Rzeczkowska ostatnio przyznała, że wydaliśmy na, na pomoc dla Ukrainy już 50 miliardów złotych i jest to, uważam, szacunek za, zaniżony. 2% PKB. No to jest poważne obciążenie. Drugie 2% PKB, yy, czyli kolejny kamień młyński u szyi, to są szacowane koszty obsług, obsługi tak zwanego zadłużenia. Koszty obsługi zadłużenia, nie jego redukcji, tylko obsługi, czyli odsetki od długu, który już yy, państwo polskie w naszym imieniu powzięło u bankierów w latach minionych mają w roku obecnym i przyszłym wynosić tego rzędu, co oficjalnie przyznał ten, ten rzecznik rządu. 2% PKB, czyli mamy 2% na odsetki dla banksterki, 2% dla lobby wojskowego, które się no, no jakoś tam pasie chyba na tych kontraktach, bo za darmo tego nie robią, tak? Do tego jeszcze koszty y, wtórne, społeczne, których się nie liczy, czyli szkoły państwowe, przedszkola, żłobki, y, y, dysfunkcja socjalna, czyli w, powoli narastające, że tak powiem, animozje społeczne, z powodu dramatycznej zmiany, że tak powiem, kohezji społecznej, narodowej, wyznaniowej, językowej. To są koszty ewidentne. I na pewno pójdą za tym koszty także finansowe, chociażby z tytułu opieki społecznej i itd. Tych kosztów ciągnionych, wtórnych, oczywiście Rzeczkowska w swoim szacunku nie uwzględniła. A warto by od coś takiego się pokusić. Tutaj zapraszam statystyków i innych specjalistów z GUS-u, aby się nad tym pochylili, bo na moje chłopskie oko, jak na to patrzę z daleka, nawet nie mówiąc o nielegalnym imporcie, nielegalnego, bo niespełniającego norm zboża i, i, i półtusz wieprzowych, i, i poziomek, truskawek, wszystkich innych owoców mrożonych, kurczaków, jajek na biały i tak dalej, nawet tego nie licząc, a to są dziesiątki miliardów, no to jesteśmy w czarnej dziurze. 2% plus 2% plus szacunkowo 2% tych kosztów ciągnionych ukrytych, o których nie mówimy, mamy 6% PKB. Czyli nawet jeżeli Polska będzie się teraz rozwijała w tempie przyzwoitym, gospodarczo, to cały ten wzrost gospodarczy, cały ten przychód dodatkowy wygenerowany przez pracę, aktywność przez ten właśnie wzrost gospodarczy będzie pożarty przez koszty. Te poboczne, nieuzauważalne takie okolicznościowe, nadzwyczajne. Rozumiesz, co, co, co z tego wynika? Tak, bo w dużej skali to są olbrzymie pieniądze. Inaczej to wygląda w skali jednego małego biznesu, jednej firmy, gdzie z małej kwoty zwiększyć coś o kilka tysięcy sprzedaży w ciągu miesiąca. To jest wzrost kilkudziesięcioprocentowy przykładowo. Inaczej w przypadku gospodarki krajowej, która wzrosty na poziomie 3-4% uznaje za bardzo, bardzo wysokie, wprost lukratywne rozwiązania. W obecnych warunkach gospodarczych to się nie zdarzy, a wiadomo, że mamy depresję za pasem o czym mówią analizy już bardziej globalne. Tematy są rozpędzone chociażby pod względem rynku finansowego i dużo tu się niestety dzieje złego. Poza tym, jeżeli chodzi o destrukcję naszej tutaj gospodarki, to nie tylko te tematy oczywiście rolnicze. Plany Unii dwóch krajów, czyli Polski i Ukrainy, powodują zawsze uśrednienie finansowania w takim czy innym zakresie. Więc jakby nie było, jeżeli kraj, który całkiem przyzwoicie, jakby nie było, prosperuje jakim jest Polska, połączyć z krajem, który ma konkretne trudności wynikające dodatkowo z dewastacji wojennej, no to można sobie wyobrazić, że ta, ten drenaż finansowy będzie poważny bo żeby cokolwiek zrobić z tych rzeczy inwestycyjnych, no to e, wciągają się naprawdę grube miliardy. No, no tak. ja jeszcze pow, powrócę do tego prostego szacunku, który łatwo zrozumieć tutaj 2 plus 2 plus 2. Nawet przy zachowaniu pozytywnych warunków makro naszego otoczenia, czyli że nie mamy wojny... Yy, o praworządność, o dopłaty, o inne rzeczy z Unią Europejską, co jest nieprawdą. Nie ma niekorzystnych, jak pisze regularnie co kwartał prezes Glapiński sowicie wynagradzany ze swoją świtą bardzo dobrych fachowców, egzogennych szoków, tak, czyli na przykład wojna, tam jakieś embargo dodatkowe, nieprzewidziany wzrost kosztów zaopatrzenia w energię chociażby i tak dalej. Nie ma tego w naszym otoczeniu. To tak zwany autonomiczny, organiczny wzrost, potencjał tak zwany, ścieżka wzrostu potencjalna, jak oni to nazywają w Polsce, to jest właśnie pułap naszych zdolności przy tej strukturze demograficznej, ludnościowej, przy tym wykształceniu i w tym otoczeniu, no to nasze ambicje powinny sięgać rzędu 6-7%. To jest bardzo dobry, przyzwoity wzrost. Jeżeli byśmy w średnim terminie kilku lat taki wzrost utrzymali, to byłaby to kontynuacja dotychczasowego trendu dynamicznie rozwijającej się Polski, nagrabiającej dystans do zapóźnienia kilkudziesięciu lat, czyli ponad jednego pokolenia po II wojnie światowej, po wielkim zubożeniu, zniszczeniu naszego kraju. Później rządy komunistów, które nie dopuściły do szybkiego rozwoju gospodarczego, robiąc z Polski zaścianek komunistyczny który nie prawidłowo alokował zasoby i nie umożliwiał wykorzystania pełnych, pełnej siły witalnej do produkcji w różnych tam wymiarach. Wobec tego pojawiło się poważne zapóźnienie do zasobnej Europy Zachodniej, no właśnie liczone pokoleniowo. I przez ostatnie kilkadziesiąt lat jedno pokolenie zaczęliśmy ten dystans powoli z wielkim mozełem odbudowywać. Obecnie przy tym obciążeniu, nawet jeżeli nie wystąpią te tak zwane szoki egzogenne, które przecież występują, bo je widzimy w telewizorze tak? codziennie, no to te 6%, które wliczyłem tu na palcach, gasi, anuluje, unieważnia cały ten potencjalny wzrost, który wygenerujemy naszy, naszymi rękoma, wypracujemy. To po prostu zniknie, zostanie pożarte, przepalone, wywalone do śmietnika. Jesteśmy na zerze. Czyli drepcemy w miejscu. Je, nawet jeżeli nie wystąpią dodatkowe szoki, a one przecież się teraz materializują na naszych oczach. No to wyciągnij z tego wnioski prognostyczne że tak powiem, planistyczne, strategiczne dla Polski. To, co malują nam w telewizorze, tam szalony wzrost i ogromne perspektywy i tak dalej, to jest jeden wielki humbuk i nieprawda, bo to się nie może zrealizować. Wchodzimy z pełnym impetem w okres degręgolady, biedy, dziadostwa, dzielenia się zapałki na czworą. Oczywiście przesadzam, to, to jest... Literacka przenośnia, ale wiadomo o co chodzi. Wracamy do Dziadowskiego, koszmarnego PRL-u z, z... z gospodarką niedoborów w tle. Yy, tak, ta gospodarka niedoborów to była u nas y, tutaj y, wielokrotnie omawiana, bardzo szczegółowo na czym polega to wszystko. Natomiast ja bym też zwrócił uwagę na taki wskaźnik jak przychody z VAT-u. Otóż przychody z VAT-u od kilku lat były najniższe i co więcej spadek był największy. Także jest to wskaźnik konsumpcyjny w dużym zakresie. A przychody z VAT-u są głównym przychodem budżetu państwa, wielokrotnie przewyższającym przychody z PIT-u i z cit -u. Także tutaj widać, że te zjawiska nasilają się. To jest związane z redukcją konsumpcji, inwestycji. Ciekawym zjawiskiem jest ilość ogłoszonych upadłości i dynamika wzrostu tej liczby. Kolejny parametr to ilość wyrejestrowanych czasowo firm. Czasowo, w sensie bezterminowo, bo... Wiele osób, z którymi rozmawiam, coś tam sobie robi, prowadząc firmę jednoosobową, ale już w zawieszeniu, ponieważ nie opłaca się ze względu na koszty ZUS-u, na koszty energii, pracują na półgwistka, zarabiają na półgwizdka, zasadniczo nie płacą nic i to jest zaledwie tyle, co pozwala się im utrzymać na powierzchni, y, utrzymując rodzinę, kredyt jakiś tam, który zwykle ktoś ma. Y, oczywiście nie ma tu mowy o odkładaniu kapitału, o jakichś y, wywczasach. Nic z tych rzeczy. Także szereg tych parametrów y, jest pod zdechłym mazorkiem i widać, że procesy się nasilają, co źle wróży gospodarce. Y, dodatkowo y, KPO, czyli Krajowy Pro, y, Plan Odbudowy ani widu, ani słychu nie zamierza ruszyć, pomimo ogłaszania kolejnych tutaj projektów, dofinansowań dla biznesu, takich czy innych, czy jakieś tam kredyty technologiczne, czy jakieś inne modernizacyjne historie. Zasadniczo jest to tylko tytuł i składanie wniosków. O pieniądzach na zwroty raczej nie ma co marzyć. Czy się to kiedyś zmieni? Nie wiem do wyborów nie przewiduje, żeby cokolwiek z tych rzeczy zaistniało. A po wyborach tym bardziej, bo wtedy się okaże, że, że jest kapota. No tak. wtedy, wtedy będzie można to powiedzieć. No co, co my wiemy od dawna, od roku? Że ten scenariusz jest wykrojony i się realizuje, jest logiczny. E, niestety, ale czary Medialne działają, więc w roku wyborczym nie można takich brzedkich rzeczy mówić. Mało tego, niebawem tego typu dyskusja i w ogóle poddawanie wątpliwość sensowności składania wniosków w tym planie KPO może z punktu widzenia logiki partyjnej i wyborczej zostać podciągnięta pod ten paragraf rozpowszechniania wiadomości być może prawdziwych, no ale zagrażających bezpieczeństwu Polski. No bo tak, to jest typowe, to... typowe czarnowictwo, czyli jeżeli to, to powiemy otwarcie, że to nie tylko jest zagrożone, ale w ogóle postawione pod znakiem zapytania i się nie zrealizuje, no to jest kremlowska propaganda. Tak, ja już od dłuższego czasu jestem zmrożony tym projektem, bo wydawało mi się, że już nigdy nie wrócę do, do czasów dzieciństwa i do pamięci tej y, sytuacji, kiedy zamówienie czegokolwiek, co jest zgodne z prawdą i y, co charakteryzuje gospodarkę, czy relacje społeczne, y, narażał się człowiek na y, poważne nieprzyjemności i, i wszyscy dorośli wtedy ludzie którzy rozmawiali bardziej szczerze i bardziej rzeczowo, spotykali się wieczorami na Polaków nocne rozmowy przy mocnej e, herbacie czy przy jakichś różnych trunkach i tam e, można się było jako młody człowiek czy dziecko e, przysłuchiwać e, wyglądając z sypialni, jak to jest w tym świecie, że to nie jest tak dobrze, jak to wszędzie mówią, jak w szkole. Tak jak w radiu, w telewizji. To było że, ciekawe. Że to nie jesteśmy czwartą potęgą świata, tylko jest troszkę gorzej. Drugą Japonią też nie jesteśmy. Też nie jesteśmy. Ja pamiętam te, te czasy lat 70. kiedy ta propaganda sukcesu była naprawdę gigantyczna. E, no, jako mały chłopiec byłem dumny z naszego kraju, że to taką jesteśmy potęgą i tak wszystko wspaniale idzie. No ale potem się okazało, że jest inaczej, że król jest nagi, no i wszystko to wychodzi jak zwykle budżety są dziurawe, że księgowość jest kreatywna no i wyszło jak wyszło no widzisz, te gdzieś inne wspomnienia odżywają w tobie odbijają się echem i słychać nawet to w twojej intonacji głosu że to przeżywasz na nowo tak, bo wiesz, ja, ja, ja się doprawdy nie spodziewałem tego, że to wróci tak szybko i że ta fortuna kołem się toczy, a te systemy ewoluują jedne w drugie. Nie wiem, czy to jest taka projekcja celowa, czy to po prostu jakby naturalny bieg przyrody, że coś tworzy, a potem obumiera, gaśnie, rozkłada się i znowu jest pożywką dla nowego życia. No to jest z całą pewnością zjawisko cykliczne. To widać chociażby po y, sztafarzu graficzno-słowno-muzycznym y, znanego aktora sceny politycznej, starego dziadygi, kto, <gry> który po prostu, ja to nie wiem czy to w rozmowie z tobą pokazałem, bo się tym zainteres, zaintrygowałem, z, y, y, se, z, z, z wątku ostatniej rozmowy. Ja jestem dźwiękowcem w dużej mierze. Ja takie rzeczy wychwytuję, a potem zweryfikowałem te, te skojarzenie, że tak powiem, graficznie w filmach z epoki. No i znalazłem, jak, jak wiesz, źródło w Cepelia, czyli Cepelia, Centrum Założone przez Gierka, Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Do dzisiaj ta spółka istnieje, cepelia.com.pl. Gdzie można zamówić te kapelusiki i inne stroje pokazywane na tych spędach. Ci goście tam przywożeni autobusami, sprawdziłem to graficznie, a ja mam dosyć celne oko, jeżeli chodzi o obróbkę grafiki filmowej, są ubrani w te hałaty, w te ludowe stroje z tej centrali, czyli lata 60., 70., ewidentnie, tutaj... Widać inspiracje, ciąg dalszy tej świetności, także nie tylko Ty wspominasz dzieciństwo. swoją świetlan świetlaną młodość wspominają też rządziciele tego bantustanu. <grym> to, że po prostu cały ten sztafaż i, ten, i te, te, ten wizerunek gomułkowski po prostu przenoszą, i ich, ich wczesnego gierka przenoszą teraz, że tak powiem, w swoich działaniach bieżących do tych do, do, do współczesności. Do... Tak działa biologia, tak działa y, cykl społeczny i tak działa indywidualna psychologia y, tych ludzi. No po prostu nie da się wyrwać ich, y, ich zawartości pod czaszką i zamienić na nową. Oni po prostu myślą tak, jak zostali nauczeni y, dawno temu, to było z górą 60 lat temu. Także ciekawe czasy przed nami, natomiast jeżeli chodzi o młodzież, to oni skosztowawszy już luksusu zachodniej technologii i tych wszystkich wygód, które były dostępne poprzez taką nachalną marketingową propagandę konsumpcjonizmu, będą mieli zdecydowanie ciężej, bo my sobie jeszcze możemy to wytłumaczyć, no tak, błędy. Wypijmy za błędy, tak? Wypijmy za błędy. My wiemy, że władza robi błędy. To się może zdarzyć. Oni działają w bardzo dobrej wierze, starają się. Nie wszystko da się ukraść. Niektóre rzeczy się po prostu zmarnują. Nie dostanie naród, nie dostanie władza. No to trudno, to przepadło. Ale wszyscy dobrze chcieli, jak wyszło tak. Natomiast młodzi tego nie, nie akceptują, nie tolerują i są bardzo z tego powodu zszolani, przeżywają mnóstwo rozdziałów z tego powodu. Trudno im to wytłumaczyć i myślę, że to będzie też wyzwanie, żeby młodych ludzi zabezpieczyć mentalnie, emocjonalnie przed kryzysem, bo oni będąc tak dosyć mocno umocowani w mediach społecznościowych, w internecie, trudniej nawiązują kontakty pośrednie i trudniej im o współpracę międzyludzką i wzajemną pomoc. Tak bym to nazwał. No ja to obserwuję, powiem Ci bardzo śmiesznie, tutaj przeprowadziłem ostatnie ćwiczenia, no, no takie, nie wiem, cywilizacyjne, operacyjne, Zabawowe. mówię młodemu, słuchaj, weź tam zadzwoń do tamtu, tu i tu i umów to na te i te godziny, a potem warunki ci ewentualnie przyślą mailem i tak dalej, no nie, no bo to nie wiadomo, odczytam tego, bo to się nie dowiem, bo tam nie wiedzą, bo ten, ta ja wyślę maila, to mi to potwierdzą, to będę miał na piśmie, to będzie data, ta godzina pewna i tak dalej. No. no i pytałem się go, jak to zadziałało. No wiesz co, to już jest piąty mail i cały czas tutaj, to już niedługo, to już, to już będziemy mieć niedługo ustaloną datę. W końcu go zmusiłem, żeby tam zadzwonił do, do, do konkretnego człowieka i sprawdził, o co chodzi, gdzie tu są te kłopoty nie? formalne. A potem, jak już wszystko będzie dogadane po pięciominutowej rozmowie, to niech tam sobie prześle maila i też będzie do i więcej jeszcze, trzeba będzie nikomu tyłka zawracać. nie? nie. Siódmy mail jest w drodze. Także... Ale w końcu jednak dotarło i mówi, słuchaj, e, wiesz co, ja tam zadzwoniłem piątym mailu. I wiesz co, chyba miałeś rację, bo no bo, yy... no bo tego nie napisali w mailu, ale to się okazało, że to nie jest tak, jak tam jest napisane, bo jest zupełnie inaczej. To teraz to zrobię ten. To ja im wyślę jeszcze jednego maila. <grybujesz> no, no więc rozumiesz? A ja mówię, ale, ty, ale ty, to nie możesz po prostu to załatwić tym telefonem jednym. Wiesz co, to ja jutro zadzwonię. Także <śmiech> Właśnie, jest tutaj, opór, tutaj. rozumiesz, jest opór, on, oni wszyscy lubią te SMS-y i tam inne, że i ten nie, a to jak zadzwoni, a to może nie odbierze, będę przekroł. Kontakt przed... nieosobowy. Rozumiem. O, kontakt Ale... nieosobowy. Padło tutaj magiczne słowo załatwić. To jest słowo klucz do bardzo wielu rzeczy i myślę, że te czasy znowu przed nami. Załatwić oznacza tylko kontakt bezpośredni. Przynajmniej sam początek załatwiania wymaga kontaktu bezpośredniego, ponieważ trzeba wybadać człowieka, trzeba sprawdzić po której on stoi w stronie, czy on ma dobrze poukładane pod sufitem, czy można z nim coś załatwić po prostu i czy to załatwienie będzie dużo kosztowało, bo z niektórymi owszem można załatwić, ale kosztuje zbyt wiele i jeszcze dodatkowo pojawia się ryzyko. Także weryfikacja ludzi w kontakcie bezpośrednim to jest bardzo istotna znajomość, młodzież z tym ma problem, my kiedyś musieliśmy załatwiać wszystko praktycznie, nie było żadnych telefonów, telegramami też się nikt na podwórku nie posługiwał, można się było z kimś umówić na za tydzień na godzinę 15.35 w jakimś punkcie i wiadomo, że ktoś tam się rzeczywiście pojawiał, jeżeli był człowiekiem odpowiedzialnym, w każdym razie wtopa po jednym razie była dyskryminacją zupełną już towarzyską. Były takie czasy proszę Państwa i zapewne wielu z Was to pamięta. Kiedy człowiek z drugim człowiekiem rozmawiał, umawiał się i to miało dużą wartość. Będzie miało rosnącą, także polecam kontakty jak najbardziej osobowe. Ja preferuję telefon, ten, ten tradycyjny, jakikolwiek on by nie był. Też może być Skype od biedy, przecież to nie ma znaczenia nośnik, tylko ważny jest ten kontakt w miarę ludzki. No bo on jest rzeczywiście szybki, interaktywny, można czegoś się dowiedzieć, a jeżeli zdobędziesz w tym biegłość, w tych rozmowach z różnymi ludźmi, no to t, krótki telefon, kilkuminutowy, to jest morze informacji, których nie jesteś w stanie zdobyć inaczej. Robisz to na odległość, nie wychodząc z biura, nie opuszczając swojego bezpiecznego fotelika, a dostajesz naprawdę, masz potencjalną przynajmniej możliwość zdobycia ogromu, no, bardzo zdywersyfikowanych informacji osobistych, firmowych, biznesowych. Na różne strony można poprowadzić konwersacje dzięki temu, że po drugiej stronie jest nie automat. Ja tu nie mówię o tych automatach powszechnie stosowanych obecnie w bankach i nawet urzędach typu sztuczna inteligencja. Będzie to się rozwijało, bo one ci dają standardową odpowiedź na każdą rzecz z katalogu. Jeżeli nie jesteś biegły, to nie rozpoznasz, że rozmawiasz z komputerem. Do tego już doszło, to tak już działa, natomiast ja już jestem na tym etapie zaawansowania, że, że potrafię bardzo szybko rozpoznać, że to jest automat, prawda, nawet dobrze, że tak powiem, ukryty, jeżeli mam do czynienia chociażby z urzędnikiem, do którego mam jakąś sprawę, to ja tę sprawę załatwiam, po prostu przez telefon, bo wiem, jakie są wytyczne, jakie są przepisy, o co chodzi temu urzędowi, jakie on tam ma ograniczenie, do czego on zmierza i próbuję przy drodze konwersacji, a tak naprawdę negocjacji, wynegocjować taką ścieżkę dla mnie najmniejszego bólu, bo przecież wiem, że ten urząd zawsze ma nade mną przewagę, bo zrobi to, co uzna za stosowne, czyli co konkretnie? To, co pani Danusia po drugiej stronie telefonu będzie zmuszona wykonać po konsultacji ze swoją szefową, która jej powie, słuchaj, ale ten pacjent jest uparty, no to pff, robimy tak i do widzenia. Tak? No i stempel, do, decyzja poszła i teraz może się pan odwołać. To są sprawy, y, naprawdę często, no nie przesadzam, nie dramatyzujmy, niekoniecznie życia i śmierci, ale... Takiego poziomu upierdliwości, że zajmuje ci dziesiątki, setki godzin zupełnie bez sensu, a można to skrócić, uprościć i ułatwić właśnie takim kontaktem wynegocjowania przez telefon w drodze krótkiej rozmowy, kilkuminutowej, tej optymalnej ścieżki, jak ja mam się zachować, prawda, wobec tego, co urząd tam wie, albo podejrzewa, albo chce, zamierza, albo musi wykonać, tak? Nie da się tego zrobić mailem, ani żadną inną sztuką podchodów, tak? Można tam pójść i porozmawiać z tą panią Danusią osobiście, ale przecież zajmie ci to pół dnia i jej jeszcze dodatkowe minuty niepotrzebnych tam dywagacji, czy pan może wejść teraz, a może nie jestem zajęta, wracam za 10 minut i tak dalej, po prostu zadzwonić w dogodnym momencie, kiedy ona jest pod tym telefonem dostępna i te sprawy rozjaśnić. no to, to nie wymaga wielkiego wysiłku. To jest bardzo proste. A obecnie dzięki tej masowej kulturze komputerowej zostało to sprowadzone do jakichś archiwum X. Nikt tego nie potrafi. Ja sam jestem zadziwiony, że się mogę dodzwonić wszędzie. A wiesz dlaczego? Bo w, no. jestem już dinozaurem, że nikt tej sztuki już nie, opady, nie, nie ma w swoim repertuarze. Nikt nie potrafi rozmawiać przez telefon. Bo teraz wszyscy mają maile, komunikatory i tak dalej. Urzędy właściwie nie mają potrzeby rozmawiania z petentami, bo telefony, które 15 lat temu jeszcze się urywały, jak to się mówi po angielsku, tak, obecnie milczą, bo nikt nie, nie uważa stosowne, że w ogóle warto zadzwonić. A numery są na stronie internetowej, BIP-u i tak dalej, wszystkie są. I w większości wypadków działają. To znaczy, Ale po, często nie... też jest zjawisko, to... to Zauważ, to że po czy... trzeciej próbie się tam można dodzwonić. To tak, o ile ma się numer właściwy, bo bardzo często wiele instytucji nie udostępnia numerów innych jak centralną infolinię, gdzie tam ktoś z Pomorza dodzwoni się do Rzeszowa, a ktoś z Rzeszowa dodzwoni się do Wałbrzycha i praktycznie niewiele to wnosi. Natomiast jeżeli zna się te numery, często jest to tak, na przykład jak w urzędzie skarbowym, że mając kontakty osobiste z taką czy inną osobą z konkretnego wydziału, dostaje się taki numer i stamtąd już od słowa do słowa, od biurka do biurka można do właściwej osoby się dodzwonić. Wtedy rzeczywiście skrót jest niesamowity tego załatwienia, bo zamiast przez infolinię próbować kilkakrotnie, to ktoś powie, a brakuje w, w rubryce numer 7, brakuje tutaj adresu. No i to jest praktycznie całe załatwienie sprawy. Wtedy uzupełniając to można znowu tam podejść i to załatwić. I to zaczyna być dosyć istotna sztuka, ponieważ w wielu przypadkach istnieją proste rozwiązania, ale które nie są dostępne dla osób, które nie pofatygują nie po... się o otwarcie tych, tych drzwi. No zgadza się. Dlatego powiem ci, że wiedza ma ogromną przewagę i ta przewaga rośnie razem ze sztuczną inteligencją, co brzmi no, obrazobórczo. No jak to? No przecież to, to, to, jest, to, to jest bzdura, to niemożliwe, to się nie zdarzy. Przecież, zaraz sztuczna inteligencja to wszystko komputery załatwiają, wtedy udział człowieka jest minimalizowany no, okazuje się, że w tych praktycznych zastosowaniach, które Ciebie dotyczą, w Twoim prywatnym życiu, jest na odwrót. No tak. Im większy, a jest Im większy udział tej y, automatyzacji sztucznej inteligencji i tak dalej, tym większą przewagę ma Twoja osobista inteligencja i doświadczenie, umiejętność poruszania się w tym wszystkim, bo można y, załatwiać proste sprawy, drogą przez mękę właśnie urzędową, przez te maile i tam tysiące niepotrzebnych formularzy itd. i tak dalej, można to załatwić dosłownie dwoma, trzema krótkimi telefonami zazwyczaj przyzwoicie nastawionymi ludźmi, bo w końcu to nie są nasi wrogowie i do każdego można się uśmiechnąć i nawet skwaśniały dziadek odpowiedź i grzecznie, jak mu powiesz, dzień dobry, tak? Więc, więc jeżeli nie będziesz na niego krzyczał to ci będzie z, musiał odpowiedzieć, bo przecież to wszystko się nagrywa, tak czy inaczej więc tak, tego, te, ten, to doświadczenie umiejętność wielotorowego załatwiania rozpatrywania problemów będzie stanowiło coraz większą przewagę konkurencyjną bo te proste sprawy biurowe, oficjalne, administracyjne dnia codziennego można załatwić przy tej przewadze komputerowej tej sztucznej inteligencji wersją oficjalną, tą drogą taką, którą tam się czyta te podręczniki, jak tam te punkty są po kolei i to będzie trwało 10 do 20 razy dłużej niż tą drogą właśnie partyzancką, korzystając z własnej inteligencji i doświadczenia życiowego, jak to można zrobić, no przy użyciu niewielkiej doży inteligencji i inwencji, no do kogo zadzwonić, kogo spytać i jak zadać to pytanie, żeby dotrzeć do sedna. Można to zrobić. Wielokrotnie spraktykowany, jestem wręcz zaskoczony skutecznością tej metody ostatnio w porównaniu no, z, z okresem 10-15 lat wstecz. Nastąpił dramatyczny wzrost pod naciskiem Unii Europejskiej, tej tak zwanej cyfryzacji i tak dalej, tych wszystkich kanałów komunikacji elektronicznej. Teraz urzęda można wszystko załatwić mailem. Wszystko. Nie ma żadnych ograniczeń tutaj, bo, bo prawda, ten zaufany profil i tak dalej, to wszystko są pierdu, pierdu. Wyślesz normalnie w wszystkich tych procedurach administracyjnych obecnie wdrożonych, nawet jeżeli ten mail jest prywatny, niezweryfikowany, jest zweryfikowany, nie masz tego adresu internetowego za kilkaset złotych, to wystarczy, że zidentyfikujesz się imieniem, nazwiskiem, mailem i tam adresem zamieszkania i tak dalej. I to wszystko się potoczy, bo nie można tego wyrzucić do śmietnika, bo procedury tego nie, nie, po prostu nie dopuszczają. Więc nawet jeżeli są jakieś uchybienia, to któryś urzędnik, który to będzie gdzieś tam próbował wrzucić do kosza, będzie musiał do Ciebie napisać wiadomość, to właśnie na tego maila, z którego to wysłano, i przyjdzie do Ciebie wiadomość, że przepraszamy, ale tutaj wystąpiły takie błędy, prosimy tam kontakt taki, tutaj numer telefonu, numer maila, osoba kontaktowa i tak dalej, wszystko jest napisane, nie zginiesz. Ale żeby to doprowadzić do, do radosnego końca, musisz oprócz tego maila wykorzystać osobistą inwencję i inteligencję i tam do tej osoby zadzwonić, bo ten kontakt istnieje, tak? I sprawdzić, jak to naprawdę działa, żeby nie pisać tysiąca maili na darmo, tak? Nikomu niepotrzebnych, które się tam rejestrują i, i wkładają automatycznie do teczki, tylko za pierwszym, drugim krokiem doprowadzić do skutecznego rozwiązania dylematu, który tak czy inaczej będzie musiał po 78 kroku zostać doprowadzony do, do tego końca, bo po prostu procedura to przewiduje, że musi zostać doprowadzony do końca. Tak to jest więc warto z, z, z, tak powiem, tych, z tych wskazówek skorzystać i zacząć je ćwiczyć, bo tego się nie da inaczej opanować niż w drodze osobistego doświadczenia. Ale zauważam ogromny postęp dzięki tej cyfryzacji szalonej, zapisywaniu wszystkiego w komputerach i tak dalej, jest strona, jest, istnieje bardzo pozytywna strona tego zjawiska przestałeś być bezbronny wobec molocha tej administracji, bo ten moloch skrępowany tymi procedurami komputerowymi jest bardzo przewidywalny. Czyli, że można korzystając z jego procedur, zgadnąć, przewidzieć i zaplanować jego dalsze reakcje. Rozumiesz, co ja mówię? Że to nie jest gra ja w go, mi się, Tu mi się taka refleksja nasuwa, jaką przewagę mają starodawne ust te egzaminy naprzeciw egzaminów testowych ABC, ponieważ właśnie te ustne egzaminy to było załatwianie spraw i prezentacja swojego punktu widzenia, swojej wiedzy i swoich argumentów wobec egzaminatora. W tym przypadku urzędnika, który będzie musiał coś z tym zrobić. Tak? A w, w przypadku kontaktu wyłącznie pisemnego on jest dobry do finalizacji sprawy, bo wiadomo, decyzja na piśmie i tak dalej, te wszystkie ostatnie, ostateczne kroki, ale żeby zawęzić poziom niepewności, sprecyzować punkt, w który należy uderzyć, tam to rozpoznanie bezpośredniego kontaktu jest najlepsze. A teraz też powiem Państwu, dlaczego my sobie dzisiaj tak tutaj rozmawiamy, to Zoro też tobie wcześniej nie mówiłem, mianowicie wszystkie sprawy, któreśmy ostatnio omawiali, mamy na bieżąco. To jest taki moment komfortu, kiedy nasi słuchacze dostali praktycznie wszystko od nas, co było do przekazania, jak na zeszły tydzień. W bieżącym tygodniu tych wydarzeń było tam trochę, ale to nie są zaś aż takie, żeby się zastanawiać, co tam Bibi robi, co robi lapid, co inni kapelusze. Wymyślili nic specjalnie. W poniedziałek zbombardowali y, pozycję humusu. Jak <grym> zwykle tradycyjnie. Po co sobie będą żałować? Powiedzieli, że ktoś tam się krzywo uśmiechnął, to zbombardowali. Na co humus powiedział, że a i takżeście nam nic nie zrobili. Czyli standardowa wymiana tutaj uprzejmości. Ale z takich rzeczy, które może warto by wspomnieć, to Sudan. Sudan jest takim nowym punktem zapalnym, który od ponad dwóch tygodni nam tu się rozgrzewa. Z ciekawostek Amerykanie ewakuowali 70 osób z personelu swojej ambasady. Definitywnie i bezterminowo. Grupa Wagnera wchodzi tam z z działaniami przygotowawczymi pod bazę morską dla czterech okrętów wojskowych i oddziału wojska, który ma obsługiwać ten port. A znawcy tematu mówią, że Sudan to jest walka różnych sił i z pewnością te potyczki nie pozostaną na terenie Sudanu, Sudan jest trzecim co do wielkości krajem Afryki, a gdyby go złączyć z Sudanem Południowym, no to już naprawdę jest kawał pola. Oczywiście bardzo bogaty w bogactwa naturalne, w surowce i jest obszarem spięcia teraz wielu krajów, które tam realizują swoje interesy międzynarodowe i gospodarcze. Kto wie, czy pokój, który zaistniał na Bliskim Wschodzie, nie zaskutkował przerzuceniem tych hybrydowych potyczek właśnie na terytorium Sudanu? To jest absolutnie pewne, dlatego że przywódca, ten dowódca tak zwany Sił Szybkiego Reagowania, czyli takiego zbrojnego Ormo Sudajskiego chyba ma stopień generała i on walczy obecnie z wojskami rządowymi z Chartumu, bo wypowiedział im posłuszeństwo na tle tych geopolitycznych przemian. O co chodzi? No, chodzi o to, że Rosja zamierza tam zbudować bazy, umówiła się, z, podpisała umowy z, z rządem w Hartumie, a w, okazuje się, że te tak zwane siły szybkiego reagowania, które w polskiej prasie nazywane są siłami paramilitarnymi, a tak naprawdę to jest specjalna formacja oficjalna państwa sudajskiego. Skąd się wzięła? No, wzięła się z walk etnicznych, tam z różnymi watażkami i plemionami przemycającymi różne rzeczy przez pustynię. Y, tutaj y, dowódca tej formacji y, to jest człowiekiem zbrodniarzem wojennym. Notabene chyba jest nawet ścigany międzynarodowym listem gończym y, z powodu zbrodni w Darfurze. To taki nagłówek sprzed wielu lat w prasie, tam y, y, ludob akty ludobójstwa, które tam się dokonały, właśnie w wykonaniu tego młodego wówczas. Y, y, nie wiem, czy majora, podpułkownika, tam się szybko awansuje w takich warunkach wojen, wojny domowej. Tam potem ten człowiek, który był organizatorem tej, tego pogromu i zbrodni e, ludobójstwa, z, no, dostał zadanie sformowania takich szybkich sił reagowania jeżdżącego, jeżdżących po pustyni w tych różnych pojazdach, głównie Toyotach, dobrze wyposażonych, znanych między innymi z Libii e, i z Iraku. E, no i, i co? No i... <śleszy> Widać tutaj pewne takie konotacje, prawda, szkoleniowe tam i, i profesjonalne, tak, no faktycznie, to, to dobry, dobrze kojarzysz. No i jak tylko Rosjanie pojawili się na horyzoncie, to się okazało, że no, jest jakiś problem tutaj. No i my tej bazy to nie rozumiemy, że tu ruchole wjeżdżają i tak dalej. No i, ale po buncie tych sił szybkiego reagowania, czyli takich jednostek ekspedycyjnych, policyjno, że tak powiem, E, bandeckich, bo tak, tak chyba trzeba <śmiech> sformalizować. E, armia w Hartumie, ta, ta oryginalna, oficjalna, e, utrzymała, że tak powiem, swoją przewagę. No i doszło do przełomu. E, pomogli w tym jeszcze komandosi Prigożyna, którzy przelecieli oczywiście helikopterami na miejsce, no i opanowali sytuację, no i baza będzie budowana. Rząd w Hartumienie upadł z powodu tego buntu, a siły zachodnie, czyli wszystkie ambasady, francuska, belgijska, holenderska, amerykańska i jakie tam jeszcze są, są ewakuowane, to od kilku dni ten proces trwa. Głównym koordynatorem tej akcji jest Paryż bo y, to jest odprysk taki poboczny y, z Republiki tam, Środkowej Afryki i tak dalej. Sprawa y, Mali ze stolicą Bamako i tak dalej. To, to właśnie Francuzi tam między innymi byli obecni i także byli obecni w Hartumie. Y, a wszystkie, że tak powiem, historyczne ślady i podstawy można sobie poczytać w powieści dla dzieci i młodzieży w Pustyni i w Puszczy, Staś i Nel byli także w Hartumie, także <śmiech> to, to, to, to wszystko jest ciąg dalszy tej pustynnej opowieści. Co ciekawe, dowódca tych sił szybkiego reagowania z, z angielska, z amerykańska konkretnie, bo to wszystko tam to, to można znaleźć w internecie, czyli tam też procesy szkolenia, u, u, jak oni się zachowują, prawda, ta taktyka ich działania, ich uzbrojenie i tak dalej, no to widać sznyt amerykański w tym wszystkim. Więc te siły szybkiego reagowania, znane wyłącznie na świecie z, z, z nazwy amerykańskiej, na ich czele stoi ten zbrodniarz wojenny, który zaczął swoją błyskawiczną karierę, że tak powiem polityczno-finansową, jako handlarz yy, czego? No pojazdów pustynnych, czyli wielbłądów, które są na tym terenie od setek i chyba tysięcy lat niedoścignionym wzorcem wytrzymałości taka krzyżówka osła pustynnego i konia. Po prostu chodzą po pustyni w tej nazad, nie boją się niczego, ani głodu, ani chłodu, ani gorączki, no i przynoszą wszystkie ładunki, włącznie z tymi bardzo cennymi, prawda, przemytniczymi, no i na tym właśnie dorobił się dowódca tych sił szybkiego reagowania. Także no, ciekawy koloryt lokalny. Staś Inel Nel wiecznie żywi. Transporty przez pustynię odbywają się tak, jak opisał Sienkiewicz, bardzo trafnie nadal, bo jest ten sam klimat, ta sama pogoda, ten sam piasek. Więc ciekawe, ciekawe, ciekawa migawka krajoznawcza, że Imperia powstają i upadają, a pustynia nadal pozostaje taka sama. Obojętna to wszystko. Do wyjaśnienia warto jeszcze y, wspomnieć, że y, port Sudan, gdzie ma być baza wojskowa y, rosyjska, znajduje się nad Morzem Czerwonym, dokładnie w jego połowie. I nadzorowałby no, ten punkt y, główny szlak wiodący do Europy przez kanał Słewski, gdzie tankowce z ropą sobie płyną. Zatem kontrola w tym punkcie byłaby newralgiczna. Tak, i to jest kolejny duży gol. Ekipy Ławrowa, który właśnie wygłosił przemówienie w ONZ-cie, także no niespecjalnie nie mnie to raduje, bo... Bez przewy, to jest nieustanne pasmo małych i większych zwycięstw ekipy na Kremlu i to staje się powoli nużące, że na przykład w Afryce dyplomacja rosyjska uzyskuje takie poważne punkty w ważnych momentach węzłowych, uzgadniając i koordynując swoje działania z Chińczykami, bo to oni robią to równolegle. W pewnych zakresach konkurują, jeżeli chodzi o surowce na przykład afrykańskie, ale w dużej mierze współpracują na tym potężnym kontynencie. To jest bardzo intrygujące, ciekawe i wiele znaczące w perspektywie organizacji tego bloku BRICS i tak dalej, bo mimo tej czasami brutalnej rywalizacji ekonomicznej, Rosjanie, doszli do skutecznego porozumienia, wyważenia tych interesów na y, polach trzecich, czyli właśnie w Afryce, w tej szeroko pojętej Azji i tych zgrzytów dyplomacji i, i, i tej walki konkurencyjnej nie widać między nimi. Oni się dogadali. Mam wrażenie graniczące z pewnością, że ostatnie konsultacje między si i Putinem, tego właśnie dotyczyły, tego cyrografu, który podpisali jako takiej cichej Unii gospodarczo-militarnej, że po prostu są w Eurazji braćmi syjamskimi, mają rozbieżne w dużej mierze interesy gospodarcze, ale z powodu konfliktu narastającego konfliktu światowego, rozgrywającego się na całym globie w wielu punktach jednocześnie, Koordynują te działania, są wobec siebie lojalni, bo te wywiady nawzajem się je prześwietlają non stop, więc wiedzą co robi kolega przeciwnik konkurent, więc nie będą się oszukiwać. I o dziwo, co jest dla mnie osobiście zaskoczeniem, nie było do tej pory, nie widziałem, nie podejrzewam żadnego większego zgrzytu tutaj, żadnego poślizgu, żeby gdzieś tam na, tym, na tych polach dzikich w Afryce Prigozin na przykład się z Chińczykami pobił. A to jest występuje notorycznie między na przykład Francuzami, Amerykanami, Niemcami, yy, yy, prawda? Bo oni tego nie, nie do końca opanowali, nie koordynują tego wszystkiego. A Rosjanie z Chińczykami nie mają problemów. Dobry, tak. co więcej, ostatnio była bardzo istotna wizyta y, Wysokiego Wojskowego Chińskiego w, w Moskwie. Y, to trzeba y, przytoczyć. Który przywiózł y, zapewne bardzo ważne papiery. A wiadomo, że tydzień wcześniej został podpisany kontrakt wojskowy o współpracy między Chinami i Moskwą. Y, na niespotykaną do tą skalę, bo w poprzednich latach ta konkurencja była y, widoczna, potem stała się taka bardziej zawoalowana. W tym momencie tej konkurencji już nie ma. Jeżeli jakiekolwiek występują niezgodności, to po grubszej rozgrywce światowej w zakresie militarnym, bo tymczasem jest to bardzo zwarta i groźna coraz bardziej siła. No niestety, no bo ona działa przeciwko naszym interesom, zaufażmy. Jest to... Niesamowicie groźny przeciwnik, ja nie mówię wróg, na razie przeciwnik, którego nie jesteśmy w stanie pokonać. Jeżeli występuje w tandemie, nie możemy się z nimi równać w świecie zachodnim. G7 nie jest już, przestał być wystarczająco mocnym przeciwnikiem. I to wiedzą planiści wojskowi, piszą to w swoich opracowaniach od długich lat, że do tego zmierzamy i to się właśnie na, na naszych oczach dzieje. Sama Rosja jako tak zwana potęga militarna, czyli yy, no, państwo o ogromnym znaczeniu yy, światowym. Nie, jesz, nie super. Potęga, tak jak do tej pory Stany Zjednoczone, ale potęga światowa. Podobnie jak Chiny, potęga światowa, mocarstwo tak zwane. Żadnego z nich Stany Zjednoczone i w ogóle Sojusz to nie są w stanie pokonać oddzielnie. Nie są w stanie przy racjonalnym szacowaniu kosztów potrzebnych, ekonomicznych, ludnościowych i tak Nie ma sensu wojna z Rosją trzecia wojna światowa. Nie ma sensu wojna e, światowa z Chinami. Zbyt wielki koszt takiego przedsięwzięcia i pociągający za sobą dewastację ogromnych połaci całego globu, być może kilkudziesięciu procent populacji świata. Zbyt wielkie straty, żeby mówić o jakimkolwiek zwycięstwie, bo pokonamy Chiny i co? I będziemy dalej żyli na, na pustyni, na pobojowisku? Bez sensu, ale ostatni wniosek z tych różnych tam ćwiczeń gier wojennych, że tandemu chińsko-rosyjskiego G7 nie jest w stanie pokonać w żadnej konfiguracji. Nie jest w stanie im nawet zagrozić wiarygodnie. I źródłem tej informacji, co ciekawe, jest sztab, amerykański i tak. ich, y, grupy analityczne. Dlatego się na to powołuje. Rand Corporation, kilka, bo to, te ćwiczenia są odbywane regularnie, kilka gier wojskowych, wszystkie, ich było bodajże siedem czy więcej, doprowadziły do tego samego wniosku, że tam demu chińsko-rosyjskiego, jeżeli się sformuje, na to nie będzie w stanie pokonać w żadnym wymiarze. Nie warto nawet zaczynać. No ale to właśnie stało się faktem. Ja chciałem zwrócić Twoją uwagę, teraz w połowie kwietnia 2023 ten do tej pory kiełkujący, ukryty, utykający w budowie sojusz, bo tam wiele było zagadek takich punktów spornych, no, no po prostu nierozwiązanych problemów z przeszłości. Ten sojusz w połowie kwietnia, co niewielu ludzi zauważyło, to nie jest przypadkiem, bo to jest szczelnie wyciszane w mediach światowych. Pekin z Moskwą się zwyczajnie dogadał i dogadał się na mocno, czyli no, po zaręczynach przyszły zaślubiny. To właśnie nastąpiło. Ja oczywiście nie mam dowodów na to oficjalnych, bo ich nie pokazał mi zdjęć z wesela, ale skoro przybył ten emisariusz szef yy, yy, wojsk chińskich do Moskwy na roboczą wizytę, której przewodniczył car Putin, to nie było dla ozdoby. To było podpisanie cyrografów. Tak, no ale zdjęcia z podpisania tej, tego porozumienia były dostępne na Twitterach następnego dnia. Yy, zapewne tam przeleciały gdzieś przed Twymi oczami. Tak. Yy. To bardzo bym powiedział groźny moment. Oprócz tego, że te dwie potęgi militarne o, że tak powiem, odmiennych preferencjach, jeżeli chodzi o cele globalne od naszych, to jeszcze cele gospodarcze, które w sposób radykalny no, psują nasz zachodni porządek. Warto podkreślić, że już od dłuższego czasu Liczba ludności Chin, Indii oraz Rosji przekracza 3 miliardy, a łączna liczba ludności Grupy BRICS przekracza 4,5 miliarda. Także przy 19 krajach, które aspirują do Grupy BRICS, 2-3 czerwca ma być w RPA bodajże spotkanie na ten temat. Ten magnes biznesowy jest coraz większy, coraz silniejszy oraz rozpoczęcie rozliczeń w yuanach i w walutach krajowych, poza dolarem. Tak, tak, to jest dopiero początek, więc ja bym tutaj się na razie podniecał natychmiastową śmiercią dolara, który jest leitmotivem we wszystkich mediach, to bzdura, to tak się nigdy nie działo, że Imperium umiera w ciągu jednego dnia i jego waluta znika absolutnie prawda i będzie ran na dolara i wszyscy nagle przestaną go używać. Tak, tak się po prostu nie dzieje. Zaczął się pewien proces. On będzie z różnymi tam perypetiami się rozwijał w ciągu kilku lat najbliższych. Mam wrażenie graniczące z pewnością, że będą to zawirowania bardzo bolesne dla nas wszystkich gospodarczo i finansowo. A to dlatego... No, że unieważnienie dotychczasowego hegemona, szczególnie w zakresie finansów świata, nie spotka się z jego bezwładnością, obojętnością, bo on będzie temu przeciwdziałał. Wobec tego wizja światowego spięcia wojennego dramatycznie się przybliżyła na naszych oczach. I, i no... Będziemy tego uczestnikami, czy chcemy, czy nie, bo dotyczy to całego świata. Niestety ta rozgrywka będzie przeprowadzona, te finały mistrzostw świata się odbędą. Wszyscy będziemy tego obserwatorami i y, finansującymi, chociażby z podatków, więc y, no, to ciekawe czasy. No. Drużyny zostały sformowane. Troszkę widać, jakie jak tutaj obowiązują przynależności klubowe, tak? Teraz tylko ostatnie przygotowania operacyjne do konkretnych rozgrywek, tak, gdzie będą boiska, gdzie będą się mecze, prawda? Przy widowni. No, a potem za kilka lat nastąpi podsumowanie. Kto ile, że tak powiem, wydał, kto ile zarobił i kto ile musi wybulić teraz <śmiech> w następstwie tej te serii, że tak powiem, spotkań. Specjalnie używam takich przenośni piłkarskich, żeby nikogo nie denerwować. I... No ale sam rozumiem, że na tych mistrzostwach będą race i będą one nie tylko świetliste, ale też gorące, więc... Ja bym się za bardzo nie, nie, nie spieszył do organizacji takich meczów na naszym terenie albo w naszym sąsiedztwie. To temat jest bardzo szeroki, tak, bo to będą trzecie mistrzostwa świata w spisanej historii, w i jak niektórzy teoretycy spiskowi mawią, zaplanowanej historii. My tutaj widzimy już szereg spotkań barażowych. W różnych regionach, do tego doszła teraz Syria, nie Syria, pardon, Syria, to już dawno tam jest Sudan, Sudan, też na S. I jak widać, przesłanek jest sporo. Kolejną z przesłanek byłoby ogłoszenie waluty rezerwowej obowiązującej w BRICS jako waluta, waluta transakcyjna oparta o surowce i częściowo złoto. Ty oczywiście jesteś sceptykiem w tym zakresie, ale ja to widzę w sposób inny, bo jeżeli jest się analitykiem takim dalekosiężnym, to coś, co będzie za 10 lat, to jest całkiem blisko w ekonomii. Tym mm. bardziej widząc, jak błyskawicznie obracają się kolejne lata, tak jak człowiek po prostu kończył szkołę, studia, zaczął pracować, a tu Czas prask minęło prawie 30 lat. Także 10 lat to jest doprawdy chwila, szczególnie w gospodarce globalnej. Sam zwrot, sam punkt, który jest punktem odbicia, że dolar przestaje być tym kluczowym walorem wspieranym militarnie, że wszyscy muszą po prostu stosować, używać, wierzyć i kupować w dolarze. Teraz sama wizja jakiegokolwiek innego waloru, a tym bardziej sugerowanego przez grupę BRICS pod egidą chińską, no jest obrazem, obrazą majestatu dolara i z całą pewnością spotka się z żywym i energicznym sprzeciwem hegemona. Tutaj widać, że te przygotowania już ruszyły, czy to po, poprzez takie przytyczki tajwańskie dyplomatyczne, czy to poprzez przygotowywanie się rzeczywiście do tej poważnej potyczki. Sytuację pogarsza na stronę amerykańską fakt rozwoju technologii hipersonicznej przez Chiny, gdzie ostatnio prezentowane drony miały wystarczającą siłę rażenia, ażeby zatopić największe tutaj łódki amerykańskie. Jest ich kilka. To wprawiło w popłoch generalicję. Był o tym cykl wywiadów w różnych redakcjach i u różnych, że tak powiem, prowadzących z generałami oczywiście, czy emerytowanymi, czy w służbie czynnej, którzy mówili, że no rozwijali przez dziesięciolecia technologię lotniskowców, kiedy tu się okazuje, że coś za jedną stutysięczną cenę jest w stanie załatwić taką jednostkę i nie być strąconym ze względu na prędkość przelotową. No tak, to, to jest typowe działanie asymetryczne do które zaplanował Putin, zresztą nie on sam, tylko zespół ludzi na początku tego tysiąclecia, że tam alokują skromne stosunkowo zasoby. No i po latach usilnych prac, zresztą na tropie wcześniejszych, poważnych osiągnięć, różnych przełomów technologicznych, których Rosja dokonała, Rosja sowiecka. Y, absolutnie w wielu wymiarach egzotycznych pomysłów. Bardzo ciekawe, bo wszyscy mówią, że komuna to taki zaścianek, oni tam tego, to, to, to, to, to, wszystko te to, to, to, poździerzowe i na sznurek z, związane. No tak, no, w kołchozach jak najbardziej, ale jeżeli chodzi na przykład o techniki wojskowe, to Rosja Radziecka miała naprawdę niesamowity ciąg na innowację techniczną. Już za czasów Stalina to było widoczne w wojskach zmechanizowanych, kiedy ich czołgi były dostosowane do poruszania się po drogach utwardzonych z prędkościami zbliżonymi do 100 km na godzinę. Takie ekspresowe czołgi, kurde na wyścigowe, tak bym powiedział. No, takie były plany, oni je zrealizowali. Kiedy? No to było, w, to były lata czterdzieste. Stalin już miał takie środki inwazyjne, między innymi z tego powodu. Hitler musiał przyspieszyć operację Barbarossa, bo bał się inwazji na Europę ze strony radzieckiej Rosji, Związku Radzieckiego i to nie jest żadna o, przypowieść biblijna, tylko fakty historyczne z, z archiwów na Łubiance chociażby niepodważalne. No, oczywiście trzeba by wszystkie podręczniki teraz na nowo wydrukować, że to nie do końca tak wyglądało, jak to napisali, no, ale mój Boże, fakty są takie, jakie są. Więc e, to jest kolejne e, e, kolejna zagadka w serii różnych dziwnych wydarzeń techniki komunistycznej Rosji, no, że inżynierowie tamtejsi, kiedy ich się wyposaży w odpowiednie środki i da odpowiednią motywację, to nie są gorsi, a czasami nawet o wiele bardziej pomysłowi od swoich konkurentów w sferze zachodniej. No, między innymi masz tu dowód koniec lat 90., początek obecnego wieku, powzięto kilka decyzji w Moskwie na temat asymetrycznego przeformowania, że tak powiem, finansowania i doktryny wojskowej rosyjskiej, gdzie większość tego molocha milionowej armii zostanie przeniesiona do demobilu, do magazynów, zakonserwowana i tak dalej. Rozpuścimy tę wielką armię z poboru, zbudujemy dwie nowe gałęzie, czyli armię zawodową, chudą tam rzędu 80-100 tysięcy, stałą, dobrze wynagradzaną i drugą część, odrobinę później pod, na wzór właśnie tych różnych tak zwanych kontraktorów Pentagonu, armię, że tak powiem, prywatną typu właśnie Prygorzyna z jego kolegami, którzy są bardzo skuteczni na, na Ukrainie. Okazuje się, że to oni prowadzą tych działań wojennych. Armia oficjalna tak zwana, czyli ci wszyscy generałowie z dużymi budżetami i z dużymi siłami materialnymi są tylko uzupełnieniem tych operacji. Prygorzyn ze swoimi gośćmi zwyczajnie... Tam rządzi, no, na wschodzie Ukrainy i prowadzi te działania. Nie dlatego, że ktoś mu dał takie zlecenie, tylko dlatego, że jest najbardziej skutecznie operatywny. No. I tak to wygląda. Nowoczesne te, te działania zbrojne Rosji nie przystają do tego wizerunku, który jest serwowany w naszych mediach, bo to jest po prostu już zupełnie inna armia, inny sposób działania, inne wyposażenie. No i oczywiście nie jest to tak nowoczesne jak chociażby Amerykanie, ale bardzo szybko do tego poziomu, szczególnie w zakresie szkolenia, oni szybko się uczą i te sprawdzone wzorce u siebie stosują, właśnie chociażby w postaci tych prywatnych armii najemników. Działa, wysyła się ich gdzieś tam pod jakimiś tam różnymi szyldami na cały świat, chociażby do Afryki. No i tam załatwiają sprawy w Sudanie. Tak? Działają. Tak samo, jak działali do tej pory Amerykanie. Ileś lat nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. No bo okazuje się, że konkurenci nauczyli się tej sztuki i są teraz o wiele sprytniejsi i cwańsi. Dlaczego? Bo pracowali nad tym przez wiele lat. Między innymi sprawnie realizując program te, te, te, ten niesymetrycznych zbrojeń, kiedy skromne zasoby alokują na te najbardziej obiecujące dziedziny, między innymi technika e, budowy nowych czołgów, czyli tam przeskok tam o, o, o co najmniej jedną generację czołgów, e, odrzutowce, te wielozadaniowe, te, te, te, te różne myśliwce, tak, tanim kosztem, unowocześnili swoje wcześniejsze sowieckie konstrukcje i mają nowoczesne myśliwce za jedną piątą ceny. Eksportują to na cały świat. Działa. I bardzo ważny element, to są właśnie te rakiety hipersoniczne, na które wyłożono koszmarne pieniądze, tak jak wcześniej na program atomowy, zakładając, że tę barierę musimy przełamać. Bo to ma znaczenie w walce kosmicznej, tak satelitarnej i, w, i każdej innej i niweluje wszystkie przewagi ewentualne naszych przeciwników, no bo ta broń jest, nie daje się powstrzymać. Jeżeli zbudujemy taką broń 5 macha, 7 macha, 12 macha, która lata, te rakiety dają się sterować, manewrować i tak dalej, no to nie ma takiego środka technicznego zapobiegania, który te rakiety jest w stanie przechwycić, zatrzymać. Nie ma takiego takiej obrony przeciwlotniczej, która może nam tu, tutaj zaszkodzić. Czyli mając taki środek walki, Możemy pokonać przeciwnika tam, gdzie nam na tym zależy czyli zbombardować jego ośrodki dowodzenia, punktowo zniwelować jego wszystkich generałów jego najważniejsze yy, centra logistyczne zaopatrzeniowe przemysłowe co tylko chcemy. No i przez lata budowali, i okazało się, że można tego dokonać tego przełomu technicznego że że rakiety z takimi prędkościami latają i są sterowalne, co było jeszcze kilkanaście lat temu niewyobrażalne. Tu się wtrącę, skierowując się do bardziej uważnych czytelników, szczególnie z takim nastawieniem technicznym. Było kiedyś takie czasopismo Młody Technik w latach 60., -tych, 70., -tych, Myślę, że to jeszcze jakiś czas tam to trwało, potem to oczywiście zanikło. Niemniej jednak w latach 70. były studyjne rysunki i wizje ponaddźwiękowych samolotów i pojazdów latających, które wypisz, wymaluj, są identyczne z aktualnie stosowanymi dronami chińskimi i radzieckimi czy rosyjskimi. Wtedy to były drony ra, radzieckie. Także proszę sobie wyobrazić, 50 lat temu dokładnie te same konstrukcje już były publikowane jako futurystyczne. Wiesz, jakby tak dobrze się temu przyjrzeć, to studialne prace prototypów już wtedy działały. Oczywiście nie z takimi osiągami obecnymi, tylko troszeczkę niższymi, ale, ale one latały. Teraz się powoli to zaczyna odkrywać, że to już w latach 70. te samoloty nadźwiękowe były i funkcjonowały i tak dalej. Ale żeby, no wiesz, od, od dwóch macha dojść do dwunastu, no to, to to jest naprawdę skok. Jest tak, tego się nie da tak zrobić gładziutko. Rozumiem, że tak to, to, to, to, to, to, to, to nie jest. Wiele problemów po drodze, że tak powiem, zostało rozstrzygniętych i to no, kolosalnym nakładem finansowym i, i tych różnych badań, ćwiczeń naukowych. No, okazało się to skuteczne. Rosjanie to teraz pokazują w działaniu, między innymi przy użyciu tych pocisków kinżał które są niewielkie stosunkowo, ale przy tych ogromnych prędkościach rzędu 10 Macha mają tak potężną energię kinetyczną, że trafiwszy w cel, no, potrafią zanurkować na 100 metrów pod ziemię. No. Czyli że nie ma bunkrów, które są na to ubezpieczone, rozumiesz? <śmiech> po prostu. Co było ostatnio wykorzystywane, natomiast ja tutaj szczegółów, boże nie będę y, podawać, Ktoś, kto pan śledzi, nie nie wiem o tym. Oficjalnie nie wiadomo. Są pogłoski, pojawiają się w internecie. Tak. Że to Kilka miesięcy temu taki atak. Ja, tak na początku tego, temu nie dowierzano, że on został przeprowadzony, a obecnie powoli wypływają, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, e, całkiem wiarygodne potwierdzenia, że to faktycznie się odbyło. Kilkuset oficerów tam zginęło no, na zachodniej Ukrainie. Tak, ale żeby jeszcze wrócić do tego wątku głównego, który tu chciałbym podsumować, czyli co robią i Tajwańskie? Otóż one powolutku zaczynają się denerwować, żeby nie powiedzieć, że już troszkę szaleją. Z tego względu, że siła bloku BRICS rośnie, siła Ameryki słabnie i ta proporcja pogarsza się z każdym już nie miesiącem, a tygodniem, można by to powiedzieć w ten sposób. Dlatego analitycy poważni zaczynają już wspominać o błyskawicznym zbliżaniu się tych mistrzostw świata, które szacują na termin nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jeden rok maks. a kto wie, może szybciej, niektórzy to nazywają wojną światową, ja to nazywam wojną półświatową, zdecydowanie ponieważ to jest myślę bardziej trafne określenie, które jakby nie było daje pewne tutaj nadzieje, czy duże to nie wiem, bo wszystkie teatry wojskowe mają swoje ryzyka i my mamy też własne jak to się rozwinie, tego nie wiadomo Rzekomo do jesieni zainteresowanie amerykańskie Ukrainą ma osłabnąć na tyle, ażeby zacząć rozmowy pokojowe. Ostatnio przewinęły się nawet tutaj w, w, w partii rządzącej opinie, że możemy spodziewać się nietypowego rozwikłania tego konfliktu, pewnych rozwiązań kompromisowych, które sugerują, że i nawet do szczebli władzy najwyższych dotarła informacja, którą my tu już mamy od dosyć dawna, że ten amerykański poziom zainteresowania osłabł do tego stopnia, że zarówno finanse, jak i środki skończyły się i teraz trwa gorączkowe poszukiwanie innych frajerów, którzy podejmą te koszty i udział w rozgrywkach. Wychodzi na to, że to nasza drużyna tutaj będzie miała istotną rolę i nasza gospodarka będzie musiała dźwigać te ciężary. Jak tam będzie, zobaczymy, ale takie są przesłanki. No do linii nie być może jesteśmy w stanie to po jakichś obradach, tak powiem roz, rozjemczych, podjąć. Tym bardziej, że Moskwa już od kilkunastu lat takie sygnały wysyła że jest takim rozwiązaniem zainteresowana, to znaczy rozerwaniem, rozszarpaniem e, państwa ukraińskiego. Przypominam to całkiem oficjalne artykuły na jedynce wyborczej sprzed kilkunastu lat. Rozmowy w Sopocie. Putina z e, wczesnym premierem. E, tego dotyczące, to wielki skandal, prawda, że tam były takie sugestie, propozycje, że że Zachodnia Ukraina to, to jest krąg oddziaływania polskiego, że że Rosja byłaby skłonna przymknąć na to oko, gdybyśmy się tam zaangażowali i tak dalej. To już wtedy było grane. I ta, ten pomysł jest nadal realizowany. Druga opcja, zaprezentowana przed tygodniem przez Miedwiediewa, mówi wprost jeżeli zajdzie taka konieczność to dojedziemy do linii Bugu to znaczy zwyczajnie rozbroimy całe państwo Ukraina i przeprowadzimy tak zwaną denazyfikację do gruntu debanderyzację, denazyfikację i, i, I tyle. A następnie zaczniemy rozmowy, jakie tam będą rządy, prawda, tam niezależne, tam bo wiadomo, że na wschodzie to będą rządzili nasi, czyli Rosjanie, a na zachodzie no to jacyś tacy ludowi przedstawiciele e, e, mniejszości ukraińskiej. prawda? No, Takie propozycje są z Kremla. Ja nie mówię, że jestem tego zwolennikiem, ani że z tym sympatyzuję, tylko mówię, jakie są oficjalne stanowiska byłego prezydenta. Medwiediew nie jest byle chłystkiem, którego można tutaj wyśmiewać. To jest wytrawny polityk i autor całej drogi politycznej Putina, bo on był szefem jego kancelarii od samego początku, od tych pamiętnych wyborów za czasów prezydentury Jelcy na 1999 rok. Młody, zdolny, szczupły, wysportowany, inteligentny Yy, zawsze stojący w cieniu <gryny> Dmitry Miedwiediew, yy, przyjaciel yy, z Leningradu Władimira Putina, młodszy pokoleniowo. Yy, więc yy, jeżeli on coś pisze na Twitterze i coś mówi publicznie, to to nie, jest, to, to nie są smarki jakiegoś tam gówniarza, tylko to są wypowiedzi półoficjalne byłej głowy państwa rosyjskiego. Coś to znaczy, coś tutaj oni mają do wyboru i prowadzą cały czas otwarte negocjacje na, na ten temat ponad naszymi głowami. Chcecie? Proszę bardzo, zrobimy tak. A jak nie, to zrobimy inaczej. Więc nie jestem całkowitym pesymistą, bo przewaga rosyjska obecnie jest liczbowo druzgocąca. Więc tak zwana wiosenna ofensywa, mimo wielkiego zaopatrzenia sprzętowego ze strony Amerykanów i innych sojuszników natowskich, jest niewystarczająca do skutecznej kontrofensywy. Rosjanie mają przetłaczające siły na wschodzie Ukrainy i nieopodal stojące u granic rzędu miliona, miliona ludzi, Wyposażonych sprzęt, bo oni nie są golasami z kałaszami na sznurku, tak jak tu się czasami pokazuje w telewizji. Nie, oni są nowocześnie wyposażeni, dopiero zaczęli testować nową generację swojego uzbrojenia, między innymi nowe myśliwce, których nie chcą poświęcać, bo kosztują dużo więcej od swoich poprzednich wersji mówię tutaj o, o Suchoj-35, który jest i tak kilka razy tańszy od swojego amerykańskiego odpowiednika, za to dużo bardziej zwrotny. Nie chcą Rosjanie go prezentować, żeby tam konkurenci, zwłaszcza wywiad amerykański, nie skopiował niektórych nowych rozwiązań. Podobnie do tej pory nie chcieli Rosjanie prezentować nowego czołgu Armata, który ma tam pewne luki jeszcze nie... nie, nie, nie błędy techniczne czasami wyskakujące na poligonie, bo nie przeszedł testów na wojnie, ale teraz zaczynają Rosjanie go wprowadzać. Dokładnie w tym tygodniu ileś tam czołgów wyjechało na, na pole walki i pokazują, że to jest zupełnie nowy sprzęt, o wiele bardziej skuteczny, celniejszy, zwrotny, no i o wiele bardziej groźny od swojego poprzednika. o Armata T-14, czyli rocznik produkcji, czyli konstrukcji 2014. Zupełnie nowa generacja sprzętu która o głowę znowu przewyższa nasze ostatnie osiągnięcia, bardzo dobre, znakomite czołgi T90 Hardy z Łabęd, którego produkcja została zaprzestana na rzecz kupowania masowego sprzętu z Korei o generację starszego, tak? czyli konstrukcji z lat 80. Rozumiesz, co się stanie na polu walki teraz, jeżeli Rosjanie masowo produkują dzień i noc w swoich fabrykach przed i za Uralem. Tysiące tych czołgów, co najmniej tysiąc sztuk rocznie, jeżeli nie więcej, bo oni nigdy nie podają prawdziwych informacji, tych czołgów właśnie nowej generacji, T-14. Co się stanie na polu walki? Wolałbym się tego nie dowiadywać, bo, bo jestem jednak podżegaczem do pokoju naprzeciwko wielu innych tutaj komentatorów. Ale jeszcze kilka takich tematów w, w kontekście chińskim, bo ostatnio Chiny zostały strasznie ochrzanione przez nie tylko pewnego urzędnika z Polski, ale przez jeszcze niższego urzędnika z Ministerstwa Prawdy. <śmiech> Także tutaj ja uwielbiam czytać te komentarze pod takimi wypowiedziami oficjalnymi na Twitterze, dlatego że szeroko wzbogacał swoje słownictwo. Związki frazeologiczne tam użyte są o, o niespotykanej pomysłowości. Doskonale nadają się do zastosowania na każdej budowie przy robotach drogowych. Także internauci tutaj mają wielką fantazję. Zresztą bardzo celnie oceniając taki wyskok urzędnika, który nie ma nic żadnego związku z polityką zagraniczną, nie pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w Ministerstwie Prawdy. I w związku z tym, jeżeli próbuje wchodzić w kompetencje państwowe i jeszcze dokopać Chinom oskarżając ich o brak profesjonalizmu o jakieś przypadkowe, chaotyczne ruchy no to winszuje odwagi lub braku wyobraźni ja zwrócę Twoją skromną uwagę na to, że Chińczycy oni mają inny alfabet, inny krąg kulturowy i tak dalej, ale nie popełniają błędów gramatycznych i i składniowych w swoich komunikatach. Mało tego, ten bardzo inteligentny swoją drogą, ambasador Chin w Paryżu, wie, że troszeczkę przeholował w swoich wypowiedziach, bo został bardzo inteligentnie podprowadzony przez swojego rozmówcę w telewizji francuskiej. A chodziło, od wypowiedzi oczywiście prezydenta Macrona w Pekinie, więc to temat absolutnie gorący. On wiedział, że no, że mówi o Chińczyku, że, że no, nie może się wycofać i musi z jednej strony obronić stanowisko Macrona wiarygodnie, ale jednocześnie utrzymać główną linię Komitetu Centralnego. No i wybrał taki kompromis kulawy które oczywiście jego, że tak powiem, przeciwnicy wykorzystali, I on później musiał, że tak powiem, z tego się wycofać i, i Pekin wydał Dementii i te, ten cały wywiad został wykasowany przez Chińczyków później, ale cel osiągnięto, a z punktu widzenia Pekinu cel polegał na tym, żeby potwierdzić wobec świata zachodniego, że prezydent Francji Macron słusznie przybył do Pekinu i słusznie wykonał dokonał pewnego no, no zwrotu, powiedziałbym, w polityce sojuszniczej, bo poddał pod rozwagę i wątpliwość no, jakość sojuszu y, z Amerykanami i że Europa w ogóle w, w, w, w stosunku do Chin powinna za, zachować daleko idącą samodzielność, a przynajmniej zacząć ją budować, bo Amerykanie nas tu wpieprzają w bagno w wojnę o Tajwan, która jest nam zupełnie niepotrzebna. To jest krótkie przesłanie w moich osobistych słowach tłumaczących przesłanie e, d, dyplomatyczne Makrona w Pekinie. I To Chińczycy ładnie ozłocili i propagują w mediach światowych. Między innymi właśnie we Francji, bo tam trwa wojna między dyplomatyczna i, i, i, i propagandowa, pod naciskiem Waszyngtonu, który, przypomnę, kilka dni temu osobiście zadzwonił do Makrona, opieprzając go za tę wizytę w Chinach i jego wypowiedzi prezydent Biden. Nie mamy do tej pory żadnego meldunku z tej rozmowy telefonicznej, tylko taki dyplomatyczny skrót, czego dotyczy, dotyczyła. No ale możesz być pewien, że, no, że ta rozmowa była gorąca, prawda? Macron się z tych słów nie wycofał. Zauważ. Dostał opieprz z Waszyngtonu, przyjął to na klatę. Nie było żadnego dementii, że wycofujemy się z naszego stanowiska? Chcemy prowadzić i budować naszą no, niezależną, suwerenną politykę europejską wobec konfliktów światowych, między innymi wokół Tajwanu? A Chińczycy? Wobec tego no, zostali wezwani na dywanik dyplomatyczny i e, propagandowy przez wszystkie główne nadajniki francuskie po telefonach, po mailach z Waszyngtonu. Słuchajcie, co tu się dzieje? No, Przysłuchajcie ambasadora, to on coś wie na ten temat. No, on musiał dokonać wykładni, że tak powiem, <średzimy> co to wszystko znaczy. Nie zazdroszczę mu roboty, także napocił się trochę, ale Główną linię Chińczyk obronił. Także i mało tego. Obronił nie tylko swoje stanowisko chińskie, ale jeszcze przy okazji no, naraził się i, i za to później przepraszał. Bo powiedział, że przecież te państwa po upadku bloku sowieckiego to one nie są w pełni suwerenne. No, ro, rozumiem, ale z punktu widzenia chińskiego, czego on, czego on dokonał? on obronił swojego króla, rozumiesz? z jego punktu widzenia to była mniejsza ofiara, skoro już go grillują, to on, dobrze, to naszego świętego podwórka nie dotykamy. To jest poza zasięgiem, nie wolno te, na to pluć. Pst żelazna kurtyna, tego nie dotykamy. Rosja jest teraz, na, na, to prawda? Grzejemy Rosję. O, ale wiecie, to Rosja to jednak to to i tamto. I teraz wszyscy się na niego oburzyli, a on później to zdementował, że to, to nie jest tak, że to jest suwerenność. Oczywiście, że te państwo wszystkie, Litwa, Łotwa, Estonia po upadku Związku Sowieckiego, to są suwerenne i tak dalej. Z jego punktu widzenia to był akt dywersyjny. On po prostu rzucił granat nie w to miejsce, gdzie trzeba, tylko po to, żeby zrobić trochę huku. Rozumiem. W każdym razie, śmiechom i chichom, nie było końca w tym momencie. I wszyscy zobaczyli, że... No ja bym powiedział tak. Rzeczywiście, to, był, to była wrzutka granatu. Może ten granat nie poleciał w to miejsce, co trzeba. Niemniej jednak e, wszystkie strony coś o sobie powiedziały i coś ujawniły ze swoich skrytych celów i zamiarów. Między innymi Macron któremu nie można odmówić rządzy kariery i także skrytego planu wejścia powtórnie na czołowe miejsce w Europie jako mocarstwo atomowe, które jest w stanie rozmawiać przykładowo z Chinami, tak, bo Niemcy nie są. No i tutaj te zjawiska się po prostu objawiły. Ja bym nie... Stanowczo należy... Unikać niedoceniania, bagatelizowania, umniejszania zasług Twoich konkurentów, a nawet sojuszników. Macron niewielkiej postury, ale ma ambicje napoleońskie i je bardzo agresywnie, czasami entuzjastycznie realizuje. Wbrew wszystkiemu i trzeba dać mu chociaż odrobinę minimum tego szacunku za wytrwałość, bo nie zawsze ma odpowiednie do tego instrumenty. Ale zobacz jaki on jest twardy, nieugięty w tych swoich działaniach. Taki mały tak, napól. Tak, ja, ja to już podkreślałem w poprzedniej audycji. Nie można mu odmówić znajomości dworskiej intrygi, ponieważ robi to dobrze, ma także dobrze umocowane kontakty bankierskie, bo wiadomo skąd pochodzi i jak to jest umocowane. W związku z tym posiada dobre plecy. I co więcej, potrafi wykorzystać tą szansę w polityce międzynarodowej, która się pojawia. Drugą stroną medalu jest polityka wewnętrzna w sprawie emerytur, imigrantów i tak dalej. To tam jest bardzo sprawa zaniedbana. Ale jak najbardziej widzę, że interesuje się polityką zagraniczną i to z dobrym skutkiem. Ja bym zwrócił Twoją uwagę na, na istotny aspekt taki, że Macron na własne życzenie wypromował się na orędownika racji stanu europejskiej w opozycji do Amerykanów. Co nie jest niczym nowym, jest to wspomnienie, kalka działań de Gaulle'a. Bardzo trafna bo, trafna, bo zarówno na tym podwórku wewnętrznym francuskim do niewielu u nas rozumie te wszystkie niuanse, ale we Francji jest to bardzo żywotne i daje poważne punkty polityczne. Potrzebna obecnie osłabionemu Napoleonowi, bardzo na, wobec tych, tych masowych strajków ale także na tym poletku międzynarodowym, bo Francja jako drugi filar, najważniejszy Unii Europejskiej obok Niemiec, no jest niezbędna w sensie ludnościowym, przemysłowym do spójności kontynentu wobec tych wielkich zagadnień światowych. I co oznacza z punktu widzenia finansów i planowania geostrategicznego zachowanie Macrona? Oznacza otwarcie, czy jakby zaanonsowanie. Ono nie musi być szczere, to może być fake, To może być sztuczne otwarcie licytacji, ale ono zostało zaprezentowane z całą bezczelnością. Nie jesteśmy wasalem Stanów Zjednoczonych w układzie NATO. NATO to jest coś już obronne. Służy do obrony przed spodziewaną lub niespodziewaną napaścią militarną. Na nas na razie nikt nie napada w Europie, a my z całą pewnością nikogo nie chcemy napadać. Wobec tego, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, wokół Tajwanu i Chin, to nie jest nasza broszka, jak mówią u mnie na mieście. Całkowicie prawidłowe informacje. No bo tak jest. Europa nie ma żadnego interesu ani udziału w jakichś tam wojnach lokalnych wokół Tajwanu, ani bycia negocjatorem i rozjemcą w, w tych konfliktach, bo my w ogóle w tym nie wierzymy udziału, nie jesteśmy interesantem. Bardzo dobrze. Punktuje politycznie na podwórku wewnętrznym, punktuje na podwórku europejskim i na podwórku e, światowym otwiera negocjacje. Słuchajcie, Amerykanie, My owszem musimy więcej wydawać tutaj, no my to wydajemy, ale Niemcy muszą więcej wydawać na obronność w NATO, no ale coś za coś, bo wy nas tu wciągacie w jakiś wielki szajs na Dalekim Wschodzie, w którym nie mamy żadnego udziału, żadnego interesu i żadnej przyszłości. No. Mogę powiedzieć, że nie bardzo go lubię, ale w tym momencie jestem no, jestem zwolennikiem makarona, no, bo, bo, bo to jest europejski interes. Nie mamy żadnych powodów i zainteresowania jakiegokolwiek w uczestniczeniu w sprzeczkach wokół Tajwanu. Żadnego. I temu służyła ta wizyta, wcześniej zaplanowana, wykorzystana instrumentalnie oczywiście przez obie strony, Chińczyków i, i, i Francuzów i mam nadzieję, że z dobrym skutkiem dla Europy, że nie będziemy dalej wciągani na siłę do wojny światowej, która być może jedno z ognisk tam się rozpali. Mamy tutaj wystarczająco na Ukrainie do, do, do zaorania, żeby się nie przejmować tym, co się stanie wokół Tajwanu. To jest to drugie ognisko, a trzecie przecież wiemy, wokół Jerozolimy cały czas jest napalone i bardzo ostro w ostatnich miesiącach ktoś pracuje przy tym, żeby to ognisko jeszcze bardziej podgrzać. No. Także to nie jest za mocno skomplikowane. Wiadomo, że konkretne strony wielobiegunowego świata starają się tak spozycjonować, żeby po pierwsze jak najmniej stracić, a po drugie być może jak najwięcej zyskać. Ruch makarona uważam na szczęście za obronny, to znaczy e, próbę przejścia na aut bokiem wobec tego konfliktu, żeby za bardzo się e, już na samym początku e, licytacji nie pozycjonować na, na tym arbitralnym stanowisku, że Chiny to są zbrodniarze wojenni, oni mordują Ujgurów, a e, Tajwan to jest państwo niepodległe, więc będziemy go bronić do ostatniej kropli krwi. Więc z, tego, z różnych tych punktów widzenia uważam, że stanowisko Macrona dla całej Europy jest pozytywne, to jest pewne otwarcie licytacji. No bo to nie jest nic poważnego. Tam nie, nie padły żadne salwy, nikt do nikogo nie strzelał, nikt do nikogo nie wysłał not protestacyjnych, żeby wydalić ambasadorów i tak dalej, prawda? Tylko jakaś naparzanka w mediach. No ale ewidentnie jest to otwarcie jakichś rozmów. I w tym momencie, w tym konkretnym zagadnieniu Macron reprezentuje interesy gospodarcze, finansowe Europy jako takiej. Czyli finansier europejskiej, która na wojnie na Dalekim Wschodzie utraci rynki zbytu, e, kooperacyjne, no i ryzykuje zapaść przemysłową e, trwającą co najmniej jedno pokolenie. No bo zerwanie czy nadwyrężenie kontaktów handlowych, kooperacji gospodarczej z Chinami i Tajwanem w efekcie wojny na Dalekim Wschodzie, na to właśnie skazuje Europę obecnie. No taka jest niestety prawda i praktycznie yy, obok Orbana, Macron występuje w interesie narodowym. U nas to tam troszkę jest inaczej. I teraz się zastanawiam, czy temat główny, który mi tutaj został, czy go zaczynać, czy go przerzucić jak poprzednim razem na kolejne spotkanie. A tematem tym miała być deklaracja o prawach ludności rdzennej. Niektórzy nazywają tubylcej. No tak, no ja tak się czuję od pewnego czasu, że jestem pełni obowiązki tutaj wyłącznie tubylca. Ona dotyczyła pierwotnie Indian z dorzecza Amazonki w Ameryce Północnej, ale także z dorzecza Odry i Wisły się okazuje, bo wiele z tych zapisów, wczoraj właśnie trafiłem na tą deklarację, całkiem przypadkiem, Wiedziałem, że istnieje, ale nigdy jej nie czytałem w całości. 48 czy 9 paragrafów bardzo krótkich, zwartych i przejrzystych. No, życzyłbym sobie takiego programu wyborczego jakiejś partii, która by to e, e, zastosowała. Ja może kilka zdań przeczytam z tego, bo to łatwo sobie wtedy wyobrazić, gdzie my jesteśmy. Przykładowo artykuł drugi. Ludność rdzenna i każda osoba do niej należąca jest wolna i równa każdemu innemu ludowi. <grym izanowano> to, jest... to, to już wiecie państwo, to już takie jedno zdanie, a już nie wiem pod jakie paragrafy podpadamy, ale to jest tekst ONZ-u. To mówią no niby lewicowcy, niby rewolucjoniści, ale jednak myślę, że oni wszyscy są przedstawicielami twardych konserwatystów naprzeciwko tego, co wokół nas się rozgrywa. Artykuł 8. Yy, ludność rdzenna i każda osoba do niej należąca ma prawo nie być poddawana próbom zmuszania ich do asymilacji lub zniszczenia ich kultury. <śmiech> <śmiech> Ach, yy państwa powinny zapewnić mechanizmy zapobiegawcze, których efektem jest wy, yy, niedopuszczenie do wywłaszczenia lub pozbawienia ich ziemi, terytoriów lub bogactw. Proszę bardzo. <grych> no i <grych> proszę skonsultować nowe projekty ustaw właśnie procedowane na wiejskiej. <grych> <grych> Nie powinno dochodzić do dyskryminacji ludności tubylczej pod żadną inną postacią. To <grystanie> mówię, w kontekście różnych jesteśmy sługami i tak dalej. Tak, tak. Pan Jasina się tak mówi. Tak. Ludność rdzenna ma prawo do godności. Tradycji coś podobnego. Od niedawna będziemy mieli obowiązek konsultowania podręczników historii. Czy wszystko, aby na pewno jest zgodne. Tak, z wizją Stepana. Tak, tak, z wizją Stepana. Tak. To tam jeszcze? Żadna osoba należąca do ludności rdzennej, każda osoba ma prawo nie być poddawana dyskryminującym warunkom pracy czy zatrudnienia bądź władzenia. Tutaj także kwestie dotacji i subwencji socjalnych wchodzą w grę. Ludność rdzenna pozbawiona swoich środków i rozwoju ma prawo do sprawiedliwego zadośćuczynienia. Tu można pomyśleć coś o górnikach, o o rolnikach, o tych, którzy tracą środki utrzymania w wyniku różnych działań. To jeszcze o warunkach mieszkaniowych. stanie dostępie do zdrowia i opieki socjalnej, do ochrony zdrowia. Tak, tak. wszystko... Wszystko to są naprawdę piękne słowa, bardzo zwarte i, i, i takie praktycznie odczuwalne przez prostego człowieka. Ludność rdzenna ma prawo do ziem, terytoriów i bogactw, które tradycyjnie należały do niej, były przez nią zajmowane, używane lub nabyte w inny sposób, na przykład drogą walki narodowo-wyzwoleńczej czy powstań i tak o, i to jest artykuł 30, to zacytuję już dokładnie: nie będą miały miejsca żadne działania wojskowe na ziemiach i terytoriach ludności rdzennej, jeśli nie są one poparte odpowiednim interesem publicznym, lub jeśli nie ma dobrowolnej zgody na nie, lub prośby o nie danej ludności rdzennej. Czyli jeżeli ktoś z ludności rdzennej nie wystąpił o konieczność takich działań to nie powinny być prowadzone i mają być one skonsultowane z danymi ludnościami rdzennymi przed użyciem ich ziem lub terytoriów do działań wojskowych. Może tym zakończę, bo jest tam tych jeszcze trochę. Także zwykle, jeżeli się chce prowadzić wojnę na terenie zasiedlonym przez ludność rdzenną, należy. Zapytać po prostu, czy oni tej wojny chcą i czy to leży w ich interesie. Bo jak nie, no to to podlega określonym sankcjom ze strony ONZ-u. Tak? A widziałeś tak. się w realizacji? Bo ja sobie nie. Yy, ja widziałem 70 parę rezolucji dotyczącej Palestyny. Tak, i ludzi. zrealizowanych. Tak, i które wszystkie zostały wyrzucane do śmietnika. A widziałeś jaką rezolucję ONZ-u w sprawie ludności rdzennej Doniecka, ostrzeliwanego przez pornoszenkę? Też nie widziałem. Nie no. było śladu potem w mediach. No ale Rosjanie kilkakrotnie takie rezolucje y, prezentowali. No Była... nie mieli się przebicia. Ławrow osobiście takie rezolucje proponował i zostały one uwalone przez innych członków Rady Bezpieczeństwa. Nie Proszę Państwa, to jest właśnie, to jest gorzki żart, który tutaj chciałem zaprezentować. Jak to tak naprawdę wygląda? No niestety w ogóle to nie wygląda. Nikt się nikogo nie pyta. Te interesy rozgrywają się ponad naszymi głowami. Czyli tak praktycznie, gdybyśmy może byli jakimś niszowym ludem typu pigmeje czy jacyś aborygeni wyjątkowego pochodzenia, bo większość aborygenów jest w dużym prześladowaniu i żyje w ciężkich warunkach, to być może jako taki gatunek endemiczny mielibyśmy jakąś ochronę, jakieś rezerwaty, ale tak, w takim przypadku raczej nie ma na co liczyć. No, w związku z powyższym y, będziemy się musieli jakoś ratować we własnym zakresie i o tym może y, następnym razem powiem, bo mam jeszcze jeden temat przygotowany. On był tematem takim rozwojowym, który gdyby zostało czasu, aleśmy się rozgadali jak zwykle, nie zmieści się. Będzie następnym razem i y, jest to wywiad y, Grega Huntera z, y, z Johnem Rubino. W temacie kryzysu, ochrony wartości własnych kapitałów, oszczędności. Co dalej w ogóle z naszym stylem życia i jak uchronić się przed tymi wszystkimi zawieruchami. Ciekawa sprawa, bo większość analityków zaczyna się terminowo precyzować co do zarówno terminu kryzysu, jak i jego głębokości. Jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze przed nami weekend majowy, jeszcze wakacje, z tego zapewne będziemy korzystać. Kto może, niech korzysta, ile się tylko da, bo na szczęście te nasze wizje mają opóźnienie, z czego ja się niezwykle cieszę, bo żyjąc w takim oczekiwaniu, Mimo wszystko człowiek codziennie wstaje do pracy, wykonuje swoje obowiązki i realizuje zamierzenia długoterminowe, które przybliżają go do jakiegoś osobistego sukcesu biznesowego, a mając takie nastawienie troszkę kryzysowe, troszkę survivalowe, realizuje te rzeczy, które wydają się najistotniejsze i które mogą się najbardziej w trudnych czasach przydać. Tak, ale nie można wiesz, pozostawiać wszystkiego na, na, na uboczu i, i, i poniechać normalnych czynności, bo że jutro będzie trudno, no to nie anuluje wiesz, bieżących potrzeb dnia obecnego. No po prostu musimy próbować zrobić maksimum z tego, co mamy. I, i no, wymaga to dyscypliny, a przy... najważniejsze to, to pewnego entuzjazmu, że świat się jutro nie kończy. Bo jeżeli miałby się jutro zakończyć, no to kładę lachę na wszystko i zamykam sklepik. <śmiech> Ale tak przyroda nie działa, na szczęście. Więc trzeba zachować tę dyscyplinę i świadomość. No, że mimo trudnych czasów musimy przez nie przejść, przebrnąć w miarę w dobrej kondycji, a to się daje tylko zorganizować wtedy, kiedy będziemy mieć odpowiednio pozytywne nastawienie i próbowali faktycznie osiągnąć maksimum z tego, co jest osiągalne. Ale w związku z tym też ta nasza dzisiejsza audycja nie była taka ostro że tak powiem, polityczna. Było tutaj dużo tematów takich bardziej socjologicznych, społecznych, na które zwykle nie ma czasu. Albo inaczej, od dawna nie było czasu, bo tak te wszystkie rzeczy się rozwijały. Ma rację w tym wzorze, że nie można zostawić życia codziennego, życia rodzinnego, ze względu na jakiś tam widmo kryzysu bliższego lub dalszego, trudno powiedzieć dokładnie jakiego. Natomiast to, że kryzysy są, że były i będą, no to jest pewne. My jesteśmy do tego przywykli. Wtedy po prostu troszkę inaczej to życie wygląda. Yy, jeszcze do tego mamy trochę czasu. W przygotowaniach nie ma co ustawać, bo... Rzeczywiście tematy makroekonomiczne, jeżeli się w nie zagłębić, wyglądają tak trochę koślawo i stoją na coraz bardziej glinianych nóżkach. O tym może, może kiedy indziej, natomiast dzisiaj niech już tak zostanie, że troszkę żeśmy o mandarynach pogadali, troszkę o pustyni i w puszczy. Troszkę o naszych tutaj sprawach y, tubelców, y, Indian, Indian nadwiślańskich. No i zasadniczo z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Przekroczyliśmy dwie godziny, chociaż myślałem, że y, na godzinę jest zaledwie materiał. Ale oczywiście y, w, nieraz y, y, moja antygripi tam wspomina, a myślałam że kobiety są gadatliwe. Ale zwróć uwagę, że już niedługo święto 3 maja i to przygotujmy się do, te, do tej uroczystej majówki. Bo mam takie wrażenie, że to jedno z ostatnich, jeden z ostatnich momentów tej patriotycznej radości, która nam jeszcze została. No, budujemy nową postać, tak powiem, regionalną. Czyli, że te... te... 3 maja się powoli chyba przeistoczą w jakieś inne święta. Będą powiązane z imieninami Stepana lub podobnymi. Jakoś tam w kalendarzu da się to wszystko synchronizować. Polurina jest w budowie, czyli że powstaje w zamyśle twórców na naszych oczach. No I to nie, niekoniecznie jest wielka tragedia i koniec świata, bo przyroda nie zna takich y, dramatycznych y, y, przemian, no poza oczywiście takimi no, no, tragediami typu, no nie wiem, Metoryt Tunguski, prawda, czy wielkie zlodowacenie, prawda, błyskawiczne, co też występowało w historii, ale myślę, że tym razem te przemiany będą w miarę ciągłe, czyli będzie jakiś kryzys, seria kryzysów i y, y, y problemów, ale nie takich ostrych, że no, połowa populacji zginie na przykład w przeciągu jednej doby. Czyli że jakąś tam ciągłość cywilizacyjną, kulturową zachowamy. No niestety będzie ona przerywana konwulsjami, tragedii finansowych, społecznych i tam innych do których trzeba się psychicznie przygotować, ale nie w tym nastroju, że to już jest koniec świata to jest po prostu, to są drgawki stanu przedzawałowego po prostu tak to już jest trzeba z tym żyć na taką nam rolę przydzielono tutaj na, w lokalnym cyrku et, etnograficznym jak to mówisz no i tyle, no. będziemy grali te role na ile potrafimy Dobrze, za tydzień majówka, zapewne audycji nie będzie, bo to są czasy wyjazdowo-wypoczynkowe, także spotkamy się najwcześniej za dwa tygodnie. Ja się z Państwem na razie żegnam. Tymczasem do usłyszenia. A ja oczywiście kłaniam się wszystkim i zapowiadam, że absolutnie jest pewne, że nasi rządziciele otrzepani z naftaliny z lat sześćdziesiątych, no i także bardziej współcześni, milenialsi, którzy chcą sięgnąć po władzę w kolejnych wyborach, pracują niezmordowanie, żeby nas uszczęśliwić i na pewno przyniesie nam to zbawienne skutki, o czym Państwa poinformujemy niebawem.